Cześć, audycja Kadr Ci w oko. Dzisiaj odcinek 28 urodzinowy. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Nie było nas dwa tygodnie. Te dwa tygodnie były wyjątkowo pracowite. Byliśmy, byliśmy ja, Andrzej na, na szlampeście, a wspólnie wróciliśmy dzisiaj w nocy właściwie z, ze Złotych Kurczaków z Wrocławia. Będziecie mieli okazję posłuchać, co sądzimy o obu tych imprezach. Natomiast, jako że jest to nasz odcinek urodzinowy, to chcielibyśmy rozpocząć od takich krótkich podziękowań, wspominek, Dokładnie. anegdotek. No, Więc co, dziękujemy. Anek, tak, tak. dziękujemy bardzo, że słuchacie nas przez ten, przez ten rok. Nie spodziewaliśmy się, że uda, że, nam się że uda nam się też utrzymać ten podcast przez cały rok, bo jednak jesteśmy takimi osobami, Andrzej troszkę bardziej, które się mm, łatwo zniechęcają. No dość. Ja się bardzo łatwo zniechęcam, mam słomiany zapo. No ale udało się przez cały rok. Trzymaliśmy się terminów, chyba tylko jeden odcinek się delikatnie poślizgnął o jeden dzień, prawda? Ten połodzi? Czy mi się wydaje, czy on też był. Nie, normalnie go ładnie, chyba. Nie, wydaje mi się, że go normalnie puściliśmy, wiesz? Dobrze, no to w takim razie bez opóźnień, cały rok, co jest dla nas chyba dość dużym sukcesem. Na pewno też to, że jednak mimo wszystko nas słuchacie, że te liczniki wyświetleń są całkiem fajne, podobają nam się te cyferki tam. No są coraz fajniejsze. Mhm. No i generalnie też można powiedzieć, że dzięki temu podcastowi dużo się tak zmieniło komiksowego u mnie przynajmniej, bo troszeczkę też dzięki nagrywaniu kolejnych odcinków sięgałem po coraz to nowsze rzeczy, po które bym być może nie sięgnął, gdyby nie ten podcast. Na pewno właśnie te mangi, które niedawno były omawiane, no to to jest efekt podcastu, można powiedzieć, parę innych rzeczy, o których tutaj rozmawialiśmy, więc, więc ten podcast też dla mnie tak rozwinął mnie komiksowo, można powiedzieć. Chciałbym na pewno w kolejnych odcinkach Mniej Błędów popełniać. No, mniej Błędów to jest nasze tak, mniej, dobre postanowienie. Mniej, mniej rad pisać. No, plany, A i tak jest lepiej. Tak, plany są na kolejne odcinki. Myślimy nad tym, co zrobić, żeby podcast się wam nie znudził, żeby go jakoś mm, jeszcze uatrakcyjnić, ale tutaj może nie będę wiele zdradzał. No nie, jeszcze nie. Mhm. Więc y, plany są y, można powiedzieć ambitne. Na pewno będziemy starali się, no, nasz cel numer jeden to jest utrzymać tą dwutygodniową częstotliwość, żeby nie było takich przypadków, że nie, będziemy jakoś zwalniać tempo, no ale też jednocześnie powiemy, że nie będziemy przyspieszać, tak? Że ten tryb dwutygodniowy nam się podoba, jak najbardziej. Tak, no, no i to, to, tak zostanie. Biweekly to jest, to, to jest dobra rzecz. Tak, tak, nie zmienimy, może nazwy na komiks Biweekly, prawda? Ale, ale nie, nie, nie no, Ale tak, no więc tempo. Ale zost... na dwutygodnik wokoło, bo... No właśnie, tempo zostanie utrzymane. Myślimy, że w kolejnych odcinkach będziecie już mogli usłyszeć przede wszystkim pewne nowości. Tutaj nie będziemy dużo zdradzać, ale tak, jeszcze raz dziękujemy, że jesteście. Bardzo nam miło, że nas słuchacie. Dzięki. I cóż, może przejdźmy już do kolejnych rzeczy. Mm -hmm. Jako, że dzisiejszy odcinek jest taki dość specyficzny, co zresztą mamy nadzieję usłyszycie dalej. Będzie trochę podobny do łódzkiego odcinka. Tak, tak. Naprawdę. ale pomijamy kompletnie newsy z ostatnich dwóch tygodni. Niespecjalnie też coś było, możemy chyba w skrócie powiedzieć, będą komiksy o piłkarzach. O kibicach. Ale będą komiksy tak, o kibicach. Tak. Ko kolejne nowe wydawnictwo się pojawia na polskim rynku. Pojawiło się kilka takich newsów, o których... No, Faktycznie pewnie byśmy wspomnieli, gdyby ten odcinek był, nazwijmy to umownie, normalny. No ale ze względu na to, że nie chcielibyśmy jednak zrobić 3,5 godzinnego odcinka, to, to sobie to pominiemy. Myślę, że w kolejnym odcinku też do paru rzeczy wrócimy, bo to już będzie taki bardziej normalny odcinek. Nie możemy zrobić dzisiaj tylko super szybką recenzję Lego Batmana. Jest fajny, pójdźcie do kina. Tak, jak najbardziej, jest fajny. Koniec. I jeszcze może bardzo też szybka recenzja Legiona, pierwszego odcinka. Jest fajny, obejrzyjcie. Jest, tak, dokładnie, wizualnie bardzo spoko polecamy. Więc tak, więc od razu przejdziemy sobie do komiksów. I jeszcze może tak? zaznaczymy tylko, że mamy urodziny, więc na urodziny warto jest ogarnąć coś z prezentami. A no faktycznie. Więc y, mamy dla Was... Małą nagrodę, a pytanie usłyszycie w trakcie naszego odcinka. Haha, ha, więc musicie słuchać. Nie ma przewijania tym razem. Dobrze, no więc co, przejdźmy do, do komiksów, komiksów, tak? tak. bo ty, tym razem mamy dwa, yy, tak niejako, yy, niejako spełniamy na, nasze obietnice, które tam rzucaliśmy w ostatnich tygodniach, więc Andrzej najpierw opowie o jednym komiksie, ja o drugim, a później przejdziemy dalej. Więc zaczynaj. Dokładnie. E, komiks, o którym ja chcę opowiedzieć, e, udało mi się zakupić na szlampaście. Jest są to niesłychane losy Iwana Kotowicza. Tom drugi, zamek Rybiej, Rybiej dynastii. E, długo czekałem, zacz, na pewno nie czekałem tyle co, co większość osób, ponieważ Kotowicza nadrobiłem stosunkowo niedawno. E, natomiast od razu czekałem na drugi tom, bo taki polski przystępny Hellboy. Tak bym określił chyba całą, całą serię Kotowicza. Bardzo mi się spodobał. to, to jest też ciekawe, bo e, autorzy się zarzekają, że nie znali Hellboya. Ro, ro, no, ba, bardzo możliwe, Iwana ale Kotowicza. po prostu... Znaczy ja tu w żaden sposób nie chcę powiedzieć, że to jest e, po prostu przeniesienie Hellboya, tylko mm. to się... Jeśli komuś się podobał Hellboy, to spodoba mu się Kotowicz. Tak, bardzo mocno się kojarzy po prostu. Tak i... Pod i, pewnymi względami. Tak. Co nie, nie jest w, ża w żaden sposób czymś złym, bo je jeśli... Wydaje mi się, że jeśli twoja praca budzi skojarzenia z czymś, co jest czymś dobrym i właściwie, no albo jest jedną z, taką, i z takich ikon komiksu, prawda? W, w, współczesnego. A, to tylko po zazdrości, czy good job. A, tutaj duet Michał Amrzekowski, Kajetan Kusina. A, po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. Mi się album bardzo podobał. Znowu mam wrażenie, że mi się szybko skończył. To, to, to jest je, jedyne takie nieprzyjemne uczucie, które, które tutaj odniosłem. Uprzyjemniał mi podróż z Gdańska e, na południe z powrotem. E, więc przeczytałem go sobie chyba 3 czy cztery razy. E, bardzo, bardzo fajna historia. Rysunki po raz e, kolejny bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podoba ilość cieni, która jest e, tutaj e, do, dodana. I, no i świetne postaci nie? Tak jak, bo ty, ty jeszcze nie czytałeś o jeszcze dynastii. nie, jeszcze nie. świetne postaci i tutaj i rozwój Kotowicza i Świniowiew się pojawia, który troszkę się zmienia trochę mało tej rybi i dynastii to, to, to było takie wrażenie które odniosłem, że w tym zamku jednak niewiele się wydarzyło, na końcu jest dodany szkicownik, bardzo fajny z bardzo fajnymi e, artami, warto się z nim zapoznać pole, którzy na pewno e, wydanie, no jak to Kultura Gniewu jest no jest bardzo dobrze też nie mam co, co do zarzucenia komiks mi się nie, nie, nie rozleciał, wygodnie się go czyta e, słyszałem, że dobrą y, rekomendacją dla komiksu jest to, czy dobrze wygląda na półce więc tak, dobrze wygląda na półce, jeśli to kogokolwiek obchodzi a dobrze leży w ręce o. To też jest ważne. Tak, dobrze, że wręcz. No to po, po, polecamy. 10 na 10. 10 na 10. O. No, jeśli czytaliście pierwszą część i wam się podobała... A nie oszukujmy się chyba, chyba się, wam. się. chyba wszystkim się podobała. E, musicie sięgnąć po dwójkę. E, jest bardzo dobrym komiksem, świetną kontynuacją. I... No chciałbym, żeby po prostu wy... no może nie wychodziła częściej, że po prostu już czekam na trzecią część, bo to, to, to jest seria, y, która bardzo mi zapadła w pamięć, i mam z nią bardzo dobre wspomnienia od teraz, <grym> mo mo można powiedzieć. E, ro rozwój tych umiejętności kotowicza, który jest tutaj e, pokazany, e, też jest ciekawy, dodatkowe postacie, które zostają wprowadzone do e, tego specjalnego oddziału. Te też są świetne Misza. Misza podbił moje serce jak to wszystkie niedźwiedzie, ponieważ mam słabość do niedźwiedzi i kaczek w komiksach. Albo niedźwiedziokaczek. Nie było gdzieś niedźwiedziokaczka? Wszystko przed nami. Wszystko przed, przed nami. Warto sprawdzić zarówno dla warstwy rysunkowej, jak i warstwy scenariuszowej. Gratuluję świetnego komiksu i tak jak pierwszy tom dostał nagrodę za najlepszy album komiksowy, Myślę, że Drugi. zamek rybii dynastii Drugi. ma szansę Zawalczy. również ją dostać. Dobrze, to ja, ja mam takie pytanka dwa bezspoilerowe, bo było spotkanie z twórcami na Slamfeście, prawda? Tak. Wspominali może ile części planują? Nie było mnie na spotkaniu. Prowadziłem o, o wtedy wywiad, który będzie później. Aha, okej. Okay. Dobrze. No to jeszcze tylko pytanko techniczne, jak tam cenowo to wygląda. E, cena okładkowa 39,90. No, więc chyba się nic nie zmieniło od pierwszego tomu. No, wygląda to, wygląda to fajnie. Ja tak jak mówię, no, jeszcze czekam na ten swój drugi tom, ale już go mam w zamówieniu i po prostu na dniach przyjdzie. Trzeba było po ostatnich zamówieniach parę rzeczy przesunąć na termin późniejszy i właśnie Iwana Kotowicza to spotkało, ale tak drugi tam też już do mnie leci i troszkę ci zazdroszczę, że już go przeczytałeś te cztery razy. No cóż, no, wygląda to fajnie. Mam nadzieję, że również się nie zawiodę. Mówisz tak, po, polecasz jak najbardziej. Ja, jak najbardziej. Wysoka ocena, fajnie. Bo to jest taki dobry komiks przygodowy. Wszystko, czego oczekiwałem, czyli fajnej fabuły, fajnych rysunków oczywiście, nie jest głupi. Nie obraża mnie ten komiks, jak to, to było pięknie opisane na listku. Komiks niesłychany z Iwana Kotowicza powstał w celu zapełnienia pewnej luki na rodzimym rynku. Chcieliśmy stworzyć tytuł przygodowy, dostarczający rozrywki zarówno znawcom, jak i początkującym miłośnikom komiksów. Chcemy, żeby czytelnik dobrze się bawił dzięki dopieszczonym rysunkom i wciągającej fabule, która nie obraża jego inteligencji. I wszystko co autorzy założyli, tak zrobili. Gratuluję. Polecam. No i super, to tylko, to tylko muszę już wiesz, cierpliwie czekać, aż, aż mi to przyjdzie też do domu. Natomiast e, ja jakiś czas temu zaproponowałem na Facebooku, żeby co jakiś czas na, na, na łamach naszego podcastu pojawia się taka mini rubryczka pod tytułem komiks na życzenie i udostępniłem też e, tam cztery propozycje komiksów, które, o których m, m, moglibyśmy opowiedzieć na łamach na, na naszego podcastu i w głosowaniu. Wygrał o Batman 66 spotyka Wonder Woman 77, czyli taki crossover dwóch klasycznych seriali DC. Hmm, oczywiście nie obyło się bez wpadek, ponieważ miałem zamiar kupić sobie zeszycik na, na łamach jednego sklepu komiksowego. Okazało się, że zeszyciki już wyszły, więc musiałem się ratować cyfrówkami. W tym momencie okazało się, że komiks ten to jest w ramach oferty DC Comics to jest Digital First, czyli najpierw się ukazuje w ramach usługi komiksu cyfrowych, później dopiero po jakimś czasie są zbierane dwa rozdziały i wydawane w ramach zeszytu. Hmm, tutaj niestety nie jestem do końca pewien, czy dwa rozdziały zostały wydane w ramach zeszytu, ponieważ e, pierwszy rozdział tego komiksu, który przeczytałem miał 40 stron, więc to, y, y, y, więc to jest taka dość duża ilość. Ale no, co o samym komiksie mogę powiedzieć? Spodziewałem się tego, że twórcy po prostu pójdą, wyciągną z obu seriali, to, co jest najbardziej charakterystyczną ich cechą, czyli w przypadku Batmana to taka totalna zabawa konwencją bardzo komediowe wręcz podejście do tematu. Natomiast Wonder Woman była tą troszkę była tym zdecydowanie poważniejszym serialem. Z, z również bardzo fajnie zagraną główną bohaterką. Zresztą oba te seriale są bardzo ciepło wspominane do dzisiaj. A ponieważ DC Comics już od jakiegoś czasu przypomina czytelnikom Batmana z roku 1966, tam już pojawiło się kilka solowych serii, kilka spotkań tej postaci z innymi serialowymi bohaterami typu spotkanie z tymi klasycznymi Avengers, czyli to się po, po polsku nazywało Revolver i Melonik zdaje się tak, Steve and Mr. Pill mm -hmm. tak? Mrs. Pill e też, też było spotkanie Batmana 66 z The Man From Uncle. natomiast teraz pojawiło się właśnie to spotkanie z Wonder Woman i fabularnie wygląda to tak że Batman e wraz z Robinem powstrzymują Catwoman przed e kradzieżą pewnej książki no i w tym momencie Batman sobie przypomina, że on już z tą książką kiedyś miał do czynienia i było to w czasach, gdy jego rodzice jeszcze żyli, gdy był młodym chłopakiem, w jego domu odbywała się aukcja właśnie tejże książki. I osoba, która ją kupiła, później została zaatakowana przez Ligę Zabójców, przez e, nazistów i w tym momencie uznałem, że skoro mamy tam Ligę Zabójców, mamy tam nazistów, później się jeszcze pojawia amerykańskie wojsko i Wonder Woman i wszystko się dzieje w rezydencji Wayneów, to musi być fajny komiks i faktycznie fajnie się go czytało. Zabawa ta, konwencją była bardzo widoczna Bardzo mi się podobało to, że twórcy scenariusza Nie byle kto, bo Mark, Andri Mark Andriejko Oraz Jeff Parker naprawdę odrobili zadanie domowe I widać, że powyciągali taką esencję z obu seriali Stworzyli zabawną historię Może ona nie jest w żaden sposób odkrywcza Ale na pewno fajnie się ją czyta jest, Są fajne interpretacje tych postaci Ras Al jest taki przerażająco zabawny, można powiedzieć. Wonder Woman jest bardzo, bardzo przypominająco swoją wersję z serialu. Bawiłem się dobrze na tym pierwszym zeszycie. Myślę, że sięgnę sobie dalej, być może nawet w wersji wydania wydania zbiorczego. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że oprócz tego, że ten komiks po prostu bawi, przynosi taką rozrywkę całkiem, całkiem fajną, też nie głupią można powiedzieć, tam nie ma nic więcej. Rysunkowo jest, jest całkiem nieźle. Okładki Majka Alreda mi się podobają jak najbardziej. W środku rysuje i tutaj jest malutki problem z nazwiskiem, ale powiedzmy, że jest to Dawid Han. Pisze się H.A. -H Rysunkowo dał radę. jest to właśnie taki, widać w jego rysunkach takie nawiązanie do lat 60. 70., ale jednocześnie też jest taki nowoczesny sznyt. Kolorystycznie, kolorystycznie bardzo w, w klasycznym tonie, więc, więc można powiedzieć, że duch tych starszych produkcji komiksowych jak najbardziej został zachowany. Postacie były spoko, historia była całkiem niezła. Myślę, że jak najbardziej warto dać szansę. Jeżeli znacie oba seriale i je lubicie no to to jest pozycja obowiązkowa. Troż, jeżeli miałbym wskazać jakiś minus tego zeszytu to pierwszy raz od dłuższego czasu tak naprawdę nie miałbym się do czego przyczepić. Spełnia, spełnił ten zeszyt wszystkie moje oczekiwania, które po prostu nie były zbyt wygórowane, ale, ale bawiłem się jak najbardziej, jak najbardziej pozytywnie. Znajdą no. być wydaniu zbiorcze. Tak, Ro rozważam. Rozważam, co, co jeszcze nie oznacza, że na pewno sobie zamówię, ale po tym, pie po tym pierwszym zeszycie hmm, rozdziale, bo to nie, nie był zeszyt, to był rozdział po tym pierwszym rozdziale, no, jestem jak najbardziej pozytywnie nastrojony. Hmm, podobało mi się to praktycznie pod, pod każdym kątem, więc, więc jak najbardziej nie widzę przeciwwskazań, żeby sobie po to sięgnąć. No i oby, oby więcej takich, takich komiksów się ukazywało. Też przy okazji tam ten pierwszy rozdział zaciekawił mnie tymi poprzednimi działami z Batmanem 66. Kto wie, może sobie nadrobię. Zwłaszcza, że ta opcja Digital First jest całkiem, całkiem przyjemna. No cóż, no tak. Jest to, jest to opcja do zobaczenia na najbliższą przyszłość. Na razie Batman 66 meets Wonder Woman 77, zeszyt, rozdział pierwszy, jak najbardziej polecam. Sięgnijcie, myślę, że się nie zawiedziecie, warto. Cenowo też to nie wygląda źle, a jak będziecie mieli szczęście, to może nawet uda się to załatwić w wersji papierowej. No to co, to przejdziemy teraz do szlamfestu, prawda? Tak, teraz posłuchacie sobie dwóch wywiadów, które, krótkich wywiadów, które przeprowadziłem na szlampeście. E, jeden będzie z tatą Ameryki, którą możecie kojarzyć z, organiza z organizacji, z fundacji, to jest chyba le lepsze słowo, e, Amelka i mozaika zagadkowych Chromosom, A następny jest ze współorganizatorem imprezy Łukaszem Kowalczukiem. A do moich wrażeń wrócimy. Pierwsze słyszę. A do moich wrażeń wrócimy zaraz po tych krótkich wywiadach. Widzimy się dzisiaj ze współorganizatorem wspaniałej imprezy, jaką jest Szlamfest. Witamy Łukasza. Dzień dobry. Ej, i powiedz Łukaszu, jaki jest odzew na imprezę? Tak, jak się spodziewałeś, lepszy niż się spodziewałeś? E, trudno to ocenić. Na podstawie sprzedaży biletów chyba jest OK. E, na podstawie frekwencji aktualnie to wiesz, przewijają się po prostu ludzie i pewnie tak będzie aż do wrestlingu wieczorem i koncertu. jest chyba dobrze. Odbiór. E, na razie pierwszy, że tak powiem, odbiór jaki był imprezy gdzieś tam na e, stronie wydarzenia, no to były komentarze odnośnie lektora wczorajszego pokazu Toksycznego Mściciela. I tego, że jest zimno, to też widziałem te komentarze. I tego, jest, I tego, że jest zimno, ale wiesz, no jakby... No na to, że jest zimno, to nic nie poradzę. Jest zima. I to jest... Jeszcze się za... No, jeżeli chodzi o poziom jakby lektora, no to to jest kwestia subiektywna, to jest trudny temat do podjęcia się, ja o tym wiem, bo już czterokrotnie się podejmowałem czegoś takiego, no i wiadomo, no to jest jak w, nie wiem, jak w sporcie, kurczę, dyspozycja dnia, tego typu rzeczy, nie zawsze wychodzi, eee, no i tyle, my to wszystko, wiesz, wszystkie uwagi będą jakby... Po całym wydarzeniu. Wiesz, po całym wydarzeniu to na pewno zostanie podsumowane i tyle, i jakby krytyka jest, krytyka konstruktywna jest, wiesz, jest mile no nie, Jeżeli ktoś pisze, że coś tam pachnie pozwem, bo jak widzę coś takiego, to wiesz, to, to parskam śmiechem, nie? Ale krytyka na pewno, wiesz, będzie jakieś podsumowanie. No i nie wiem, no i tutaj, wiesz, bo 90 na pewno jakieś wnioski wyciągnie, nie? Planowana jest następna odsłona? Trudno powiedzieć na tym etapie. Ja na razie, wiesz, nie, moja odpowiedź nie będzie... Moja odpowiedź nie będzie teraz rzeczowa, bo wiesz, jestem zmęczony, trochę niewyspany, wiesz, jeszcze jest kupa rzeczy jakby tutaj do załatwiania, trzeba być na miejscu i jakby, wiesz, i teraz w tym momencie to ci powiem, że nie mam ochoty robić takich rzeczy więcej, nie, ale może za tydzień będzie, wiesz, minie mi, zejdzie ze mnie stres i, i będzie inaczej. Poza tym, wiesz, ja nie jestem potrzebny tutaj do zrobienia na przykład następnej edycji, więc wiesz, więc miejmy nadzieję, że jakoś temat zostanie pociągnięty, nie, ze mną czy beze mnie. Czy myślisz, że było... Y w momencie, w którym rozmawiamy, jesteśmy w połowie sobotniego planu, można powiedzieć? No, jeżeli chodzi o prelekcje, to tak, ale w połowie to będzie mniej więcej jak się skończy część targowa prelekcji, no bo potem jest wrestling i w połowa to tak będzie 18-19, będziemy w połowie soboty, nie? Mhm. E, I myślisz, że wrestling to jest coś, co przyciągnie najwięcej osób tutaj? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Raczej bym stawiał, że w wrestling i tester gier tak mogą, wiesz, porówno przyciągnąć mhm. publikę, bo na koncertach testera gier w mieście z reguły te 100-150 10 osób jest spokojnie, na galach w wrestlingu chyba podobnie bywa, także wiesz, także liczymy na tego typu, wiesz, na taki dopływ jakby, do, do, dopływ jakby tych ludzi wieczorem, eee, no i wiem, że tu wśród komiksarzy jest to takie spore zainteresowanie, ciekawość przede wszystkim, nie, no bo mało kto widział w ogóle, nie wiem, czy tu, wiesz, jak wiele osób widziało na żywo wrestling dotychczas, ja nie widziałem, przyznaję. No, Na pewno będzie okazję zobaczyć wieczorem jeszcze mam do Ciebie pytanie odnośnie Twojego magazynu komiksowego zapowiedzianego mhm. kilka dni temu. Kiedy się go można spodziewać? Yy. I czy będzie w cyfrze? Bo z tego co pisałeś, w Polsce nie będzie wychodził jako, jako magazyn. To znaczy, nie, bo nie jest to ten tytuł, Haul, czyli Łup. Jest przewidziany jako jeden z tytułów, które wydamy w ramach Self Dropkick mojej linii wydawniczej w Kraus. No i pierwsze zajawki, zapowiedzi, konkrety będą w momencie, kiedy ruszymy z Kickstarterem, bo Kickstarter ma ufundować pierwsze pięć tytułów. Wspomniany magazyn Monkey Keta, pierwszy zeszyt, którego robię z Paulem Houstonem i który wreszcie gdzieś tam się to ruszy. Eee, drugą antologię eee, drugi slime antologię tym razem rzeczy z 2016 roku już chyba na następny rok nie będę miał materiału żeby zrobić trzecią, obawiam się eee, jejku, co jeszcze? Eee, komiks do mojego scenariusza, który narysuje Jack Tiggle to będzie Rat Erwang, to będzie taka pulpa i międzygalaktyczny komiks przygodowy z Jackiem Tiglem znałeś się już zanim Baz zapowiedziały jego pojawienie się? wiesz co? Eee, z grole zapowiedział jego pojawienie się nie bez, wiesz, przyczyny. No, maczałem, po, ja maczałem palce dosyć mocno e, w wizycie Jacka e, i jakby gdzieś tam usiłowałem z nim nawiązać kontakt już wcześniej, nie? On się w końcu nauczył odpisywać na maile e, i teraz mamy jakby kontakt bieżący, zgodził się na współpracę narysować tam taki zeszycik. To będzie to? To cztery wymieniłem, no i battle battle three, six, five, czyli bitwa 365, którą można śledzić na Instagramie. To też będziemy chcieli, jakby żeby się ukazało drukiem, a co do polskich edycji to nie mam zielonego pojęcia, bo jakby mnie to specjalnie w tym momencie nie zajmuje. Na pewno będę chciał coś w Polsce, żeby się coś w Polsce ukazało, ale jest to kwestia drugorzędna. A e, wspierając jako osoba z Polski na Kickstarterze Wasz projekt, jest do niego dostęp? Czy to wysyłka międzynarodowa wiesz wtedy? To wysyłka międzynarodowa ja wiem, że były problemy z tego typu rzeczami przy pierwszym Kickstarterze, kiedy były zbierane pieniądze na slime. Gdzieś tam, wiesz, tak jak wspominałem w przypadku w przypadku imprezy, takich w przypadku, nie wiem, Kickstartera też gdzieś tam sumu, sumujesz sobie te wszystkie, wiesz, babole, to, że właśnie coś tam nie wyszło, były problemy z wysyłką, ktoś nie dostał wariantu i na pewno będzie to poprawiane. Ja się postaram, wiesz, postaram się, żeby Polacy mieli tańszą wysyłkę, tak jak poprzednio, powiedzmy, ale też bardzo możliwe, że te komiksy w momencie, wiesz, te komiksy w momencie wydania na pewno będą u mnie dostępne. Ale tu jest, wiesz, tu jest ten haczyk. Jak tego ludzie nie wesprą na kickstarterze, to te komiksy mogą się nie ukazać w takich nakładach, więc wiesz, więc... Na pewno będzie wersja cyfrowa yy, wszystkich tytułów, bo to w ogóle jest jakby wiesz, to jest jakby bez, bez, bezwzględna konieczność, to jest mus i yy, ja się jeszcze zastanawiam powoli na tym, żeby zacząć, yy, zastanawiam się powoli nad tym, żeby wiesz, jakąś dystrybucję cyfrową swoich tytułów wydanych po polsku też gdzieś mieć, chociaż postawić na jakimś małym sklepie, yy, ale wiesz, no u nas nie ma totalnie rynku na to, więc to jest właściwie sztuka dla sztuki, nie? A po współpracy z Pogo jeszcze jakieś Twoje projekty na koszulkach zobaczymy? Na koszulkach na pewno nie wiem czy we współpracy z Pogo, ale wiesz no raz na jakiś czas się ktoś zgłasza kto chciałby na druk na koszulce ja się w końcu oswajam wiesz z tym, żeby zrobić koszulki swoje z jakimś projektem, samemu ogarnąć sito i tak dalej, bo to nie jest fizyka kwantowa tylko wiesz czas, nie? Czas, wysyłka, do tego jeszcze jest kwestia taka, że raczej zrobiłbym preorder, bo nie opłaca mi się wiesz, zrobisz powiedzmy 40 40-50 koszulek. No. Dobra, dzięki serdeczne za krótki wywiad i widzimy się pewnie za tydzień na kurczakach. Oczywiście, że tak. Widzimy się na kurczakach i na kurczakach będę miał nowe wydanie Violent Skate Bulldogs, które niczym się nie różni od starego, tylko okładką. To i tak wystarczające. No To wystarczające, na przykład Jacek na pewno kupi tam siedzi. Dobra, dzięki serdeczne. Dzisiaj jeszcze jeden gościnny wywiad. Mamy dzisiaj przy mikrofonie Tata, Melki, Andrzej Wódecki. Bardzo nam miło. Chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej właściwie dla naszych słuchaczy, żeby to dodatkowo przedstawić o Waszej działalności związanej częściowo z komiksami, no a najbardziej z czymś o wiele ważniejszym niż komiksy. Tak, cała akcja zaczęła się w maju ubiegłego roku, więc w dosyć szybkim tempie pozyskaliśmy blisko 400 ilustracji. Uśmiechamy się w zasadzie do naszego komiksowego świata o ilustracje dla Ameli. Jedynym motywem przewodnim jest właśnie dziewczynka w drżowych okularach, a cała reszta to wielka inwencja rysowników. I tutaj każdy może zgłosić swoje rysunki? Akcja teraz już jakby trybem łańcuszkowym rozrosła się do tego stopnia, że zgłaszają się do nas artyści z całego świata. Mamy rysunki z blisko 40 krajów i w zasadzie tak, nie odmawiamy nikomu. Każdy, kto prześle ilustrację, zamieszczamy ją na stronie i motywujemy tym inne dzieci oraz Amelie do dalszych działań i rehabilitacji. I wszystko się ładnie rozkręca i same pozytywy z tego, to znaczy dużo się zmieniło, odzyw jest tylko i wyłącznie pozytywny, czy coś niestety poszło nie tak, jak było pomyślane na początku? Akcja się rozrosła bardziej niż na pewno przypuszczaliśmy, tak? bo na początku oczywiście uśmiechnęliśmy się za osób, a e, raczej same pozytywy. zna mi dwie wystawy, na które też przyszło sporo osób z komiksowego świata, między innymi Tadeusz Baranowski e, Paulina Christa. na drugiej wystawie. Była także rzeczywiście takie osoby bardzo rozpoznawalne w świecie komiksowym i e, uszczytniły naszą wystawę i tym samym nasze przedsięwzięcie. A jakie kolejne kroki? Czego możemy się spodziewać oprócz wystaw? W tej chwili powstaje komiks motywacyjny dla dzieci. Pierwsze plansze są już gotowe i w planach na wiosnę wydanie komiksu, który będziemy rozdawać po różnego rodzaju środkach rehabilitacji, żeby wspierać dzieci i motywować do dalszych właśnie sukcesów, jeśli chodzi o rehabilitację. No i rozwój, prawda? Czyli tutaj wszystko idzie ku dobremu. Życzymy, żeby jak najlepiej szło, żeby coraz więcej artystów wysyłało samych sukcesów i dużo zdrowia. A my zapraszamy na stronę Ameli. Link na pewno udostępnimy, jak, jak zawsze u nas i można też wesprzeć oddając 1%, podatku, 1 podatku, prawda? Zarówno wpłaty, jak i 1% podatku jest możliwe, ale jest oczywiście w fundacji, tak? Z racji swoich schorzeń rzeczywiście zbieramy przede wszystkim na jej rehabilitację. Dobra, dzięki serdeczne za wywiad i powodzenia w dalszej działalności. Dziękujemy bardzo. Dobra, no czyli jak było na Szlamfeście? Na Szlamfeście było bardzo fajnie. Dobija mnie dalej, tak, no. będę Cię dobijał, bo nie pojechałeś, boś buc. E, impreza trwała dwa dni, piątek, sobota. E, w Gdańsku się odbywała w klubie B90. E, doszedłem do wniosku, że to jednak nie jest b 90 po tym jak się dowiedziałem, że B90 to jest numer hali stoczniowej, gdzie jest klub. Mhm, czyli co nie? Tak, okay. tak. Czyli na, na szczęście jest to ładna polska nazwa B90. E, świetne miejsce. Też przy okazji pierwszy raz w nad morzem w zimę. Było mega fajnie. Tam nie ma samochodów w tym Gdańsku, to jest coś, co, co mnie uderzyło e, w porównaniu do nasz, naszego miejsca zamieszkania. E, fajna rzecz, natomiast co do samej imprezy. E, w piątek był pokaz filmu, gdzie śledził, robił lektora na żywo. Z tego, co widziałem, opinie w internecie było, że oni nieśmieszne, nie to dupy, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Uh, były momenty, które mnie rozbawiły, były momenty, które mnie nie rozbawiły, ale śmiałbym miałbym improwizować lektora na żywo do filmu, uh, to i tak uważam, że śledził sobie bardzo fajnie poradził, bo to musi być super trudna i niewdzięczna robota. Uh, a film, film, super oczywiście, bo to Toksyczny Mściciel, więc jego już znałem. Mm, bardzo fajny pomysł, że był puszczony na trzech ekranach naraz, więc gdzie nie siedziałeś na sali, to, to widziałeś po prostu normalnie co się dzieje, później był koncert super potwora, na którym niestety przez zmęczenie wynikające z jazdy busem nad morze oh, nigdy więcej... Ile jechałeś? Znaczy 8 godzin, ale wiesz, że jedziesz 8 godzin ściśnięty je jak jakaś szprotka Rozumiem, po no. i z idiotami, którzy śmierdzą. No, no nie no, ogólnie no. źle wspominam podróż na, na, nad morze i mało miejsca na nogi, co, co jest dużym problemem. Wracałem ciuchcią, więc komfort gigantyczny i stary, 5 godzin z Gdańska do no. To jest kosmos. Co za czasy, żeby trzyć. Aha. No, więc pierwszy dzień trochę przyćmiło zmęczenie na pewno po podróży, ale było fajnie. Samo miejsce, sama... Sama lokalizacja bardzo, bardzo fajna i właściwie bardzo blisko centrum Gdańska. Na piechotę spokojnie mieliśmy od hotelu 10 minut. Więc super opcja. Zimno było. To, to była jedna rzecz, która była dość, do, do, dość bolesna wtedy, bo siedziałem w kurtce i mi było zimno może nie przywykłem po prostu tutaj znaczy by było, zimno, południu. By było zimno w lokalu nie, że ogólnie było zimno A, bo... no to jest oczywiste, że zima <laughs> musi być zimno. w to, luty, natomiast... no. w, lokalu, w lokalu było zimno drugi dzień to już praktycznie cały spędzony od prawie południa do późnego wieczora na Szlamfeście bardzo fajnie zorganizowana część targowa po jednej stronie było także na środku już stał ring, więc tam niewiele można było zrobić tak naprawdę. Po prawej stronie e, były wystawione te wszystkie retro gry, stare komputery i tak dalej. Świetne miejsce, na paru sprzętach udało się zagrać. Bardzo dużo osób też było zainteresowanych. To... Co tam było? Bo widziałem zdjęcia i tam było naprawdę. Komodorce, że... Atarce, Sega Mega Drive. Y. Nessy. Na, naprawdę szacun, że ktoś to ma w wersji działającej, a to dopiero jeszcze udostępnił na taką imprezę. To dokładnie, i że nie bał się udostępnić, mhm. ale ludzie też z szacunkiem podchodzili bez, wiesz, bez jedzenia, picia, mhm. ryjem po klawiaturach, nie wciskali przycisków, więc to, to jest du duży plus. Natomiast po lewej stronie była część taka targowa, mhm. gdzie sporo fajnych rzeczy można było kupić, tam właśnie Iwana Kotowicza, Udało mi się zakupić y, tadamęki, miał też swoi, swoje stoisko. Ja w, widziałem, widziałem parę stoisk, stoisk, tak, Hanami, tak? Y, było? Było? Nie wiem, czy to było Hanami. Było, By, było na pewno, do... Wydaje mi się, Dobra, że, że. być to może było. było hanami. Kultura, nie miała stoisko? Kultura, nie miała tak, stoisko. Jeszcze tak? jakieś komiksowe? Uh, Łukasz był, co można tak. się było, było z, spodziewać. Można było kupić martial arts na który mm -hmm. nabyłem drogą kupna. A na pewno ktoś jeszcze było, tylko pominąłem. Mm -hmm. a nie, to bo... był Rafał Szłapa. Tak, a nie rzeczy? Z niekomiksowych rzeczy były, byli chłopaki z Retro Labu, od właśnie starych gier, było trochę starych winyli. Mm -hmm. a, trochę... Komiksów, jak wiesz, jak ktoś po prostu miał, miał, miał tam na sprzedaż, chyba że to był jakiś sklep, a to nie wiem, mm -hmm. na to szansa. By, było co oglądać zdecydowanie. Sporo fajnych rzeczy też było do, do kupienia. Całej imprezie towarzyszyły dwie wystawy. To był kolejny szlam Łukasza i wystawa po prostu AS. O, bardzo fajne obie wystawy. Tutaj jedynie mam wrażenie, że mogły, mogłyby być trochę, trochę lepiej wystawione. One były w takiej bocznej sali, gdzie odbywały się prelekcje, a wieczorem koncerty. I sala do tego była świetnie przy, przystosowana właśnie do, do koncertów i do prelekcji. Jednak e, na, na początku z tyłu tej sali wisiały prace. I na początku światło było zgaszane, było tylko takie czerwone i mm. trochę z dupy się oglądało, no ale to chyba zajęło, nie wiem, 30 minut za, zanim włączyli tam tylne oświetlenie tak naprawdę, żeby można było w spokoju e, podziwiać pracę, e, to była fajna rzecz. E, no i spo, spotkania z twórcami, bardzo, bardzo fajnie prowadzone, dużo ciekawych rzeczy można się było e, dowiedzieć i to praktycznie większość, to znaczy do 17 trwało. Mm -hmm i później o dziewiętnastych był... O ile to była 19, to już no, naprawdę nie pamiętam. Później była mniej więcej chyba godzinna przerwa i była gala wrestlingu. Jeszcze mhm. tak wracając do tych spotkań z twórcami, bo wspomniałeś wczoraj, że po jednym ze spotkań od razu poleciałeś sobie coś tak, kupić. Tak, bo w zeszłym roku, jak z, z, zresztą uznałem to za jeden z najlepszych komiksów, jakie przeczytałem, czyli Będziesz smażyć się w piekle Prosiaka, Miałem pożyczone od znajomego, było spotkanie z prosiakiem i słuchałem po raz kolejny o tym, jak, jak dobry jest ten komiks i nie wytrzymałem. Przyszedłem na stoisko kultury gniewu i sobie kupiłem w końcu własną kopię. Co polecam każdemu zrobić, bo to jest wybitny komiks i trzeba, trzeba go mieć na półce tak naprawdę. Mhm. Bardzo fajnie prowadzone spotkania, bardzo fajnie nagłośnione spotkania łódź, <śmiech> <śmiech> <śmiech> że wszystko, wszystko było słychać. Właściwie każda impreza oprócz Łodzi ma dobrze nagłośnione spotkania. No, skoro tak mówisz. No, no, no znaczy tak. no, ja, ja nie jestem dźwiękowcem, ja wiesz... No, ale ja, jak, nie jak nie chodzi jak, o bycie dźwiękowcem, chodzi jak, o to, jak Ci mikrofon nie działa, to, no, ja, to nie jak, trzeba być dźwiękowcem. Tak, Jak słyszę, co mówią, to jest okej. Okay. Znaczy. No tak, no, tylko, że jak masz mikrofon, no dobra. Mhm. No, ale, no cóż, faktem jest, że w Łodzi często się zdarzają no, często problemy. Często no. albo rozłączają, albo, albo coś. O albo drum mordę z, tych, z, z płyty i nie słyszysz, co tam. A jeszcze takie pytanie. Klub B90 duży. Z tego, co tak. mówisz, on musi być naprawdę sporych rozmiarów. I nie, ile tam osób było, tak mniej więcej? Nie, nie było ścisku za bardzo, czy było idealnie? Było idealnie, wiesz. Mm. Było zawsze trochę miejsca, ale tam no, bardzo szerokie. Przy... No to, to jest stara hala, więc mm -hmm założenia jest tam du du dużo miejsca, e, czy ścisk był e, na wrestlingu? Ciężko mi powiedzieć, bo się dopchałem do barierek i już tam zostałem, więc za mną, za mną mogło być trochę ścisku. E, ale było wszystko w porządku, Nie tu, tu trzeba było Łukasza pytać, ale myślę, że było się bez jakichś ekscesów i problemów i wyrzucania kogoś. E, kulturka. Chyba, chyba tylko połamał się w wrestler jeden. <gryzanie> Tak, kulturka, wszystko fajnie, ludzie bardzo bardzo mieli ta gala wrestlingu, to niesamowity hit, niesamowite emocje. moja dziewczyna, która no, czasem ze mną obejrzała sobie wrestling, żeby sobie obejrzeć, ale no, wszystko się zmienia, kiedy 300 osób drze mordę, wykręć suty. I... I to, to, to cię zmienia jako człowieka, Cze stajesz się częścią tej, tej społeczności, która też krzyczy wykręć Suty, jest cudownie. I wykręcił. Z tego I z wykręcił Suty, to, to, było, to było niesamowite. Chociaż ten, ten zły wykręcił, to chyba nie jemu kibicowaliśmy. A, czyli był tam podział na dobrych i złych. Tak? Jak, jak to w wrestlingu, tak? a to, to Wiesz, ja, ja się tak, nie no, znam. tu to twoja siostra lubiła <laughs> wrestling, a nie, tak? nie ty. Mm -hmm. e, natomiast jeśli, czy miałbym powiedzieć jakieś yy, wady? Impreza była super, ceny były super i ten karnet dwudniowy, który kosztował 25 zł. Później widziałem, że ludzie na wydarzeniu chcieli e, odsprzedać karnet, bo się skończył. A jakbyś kupił dwa bilety osobno, to wychodzi ci 5 zł drożej. Także tego. No, tak. e, na początku miałem wrażenie, że m, mogło być trochę pustawo, w sensie jak wchodziłeś do klubu, Pierwsze co widziałeś to był ring, przy którym nikogo nie. By... Mówię o, sobę, o... Mhm. Był ring, przy którym nikogo nie było. I trochę nie byłeś pewien, czy już się impreza zaczęła, czy nie, nie, nie, nie poszedłeś trochę dalej. Jakaś wizualizacja czy coś mogła być, to chyba zresztą pojawiło się tam w komentarzach na wydarzeniu, ale szczerze, jak na pierwszą zorganizowaną. Pierwszy festiwal zorganizowany w ten sposób. W tamtym miejscu, moim zdaniem był to wielki sukces, ja się świetnie bawiłem, na drugą część na pewno będę chciał wrócić. Właśnie, dwie rzeczy jeszcze, bo ten koncert... Jeszcze na końcu był koncert Testowy który właśnie. był ekstremalnie dobry. I o, o to, jedna, to jest jedna z tych rzeczy, o którą chciałem zapytać i druga, no, no wspomnieć, bo już właśnie zostało ogłoszone, że w przyszłym roku będzie kolejny szlamfest w tym samym miejscu data chyba się jeszcze nie pojawiła, taka konkretna. No ale tak, no kurczę, no, no w przyszłym roku, no choćbym miał się, nie wiem, wątrobę sprzedać, to pojadę. No cieszy mnie to, że się że się impreza udała, jak najbardziej. Ja mój kontakt ze Szlamfestem polegał głównie na tym, że widziałem transmisję Kele na, na, na Instagramie, Instagramie i zdjęcia na Facebooku. I powiem szczerze, że, że no, tak jak Ci już wspominałem, no, o, oglądając urywki tego wrestlingu, w ogóle Łukasz Kowalczuk miał debiut wrestlerski, prawda? Tak, piękny i krótki. Tak. No, oglądając fragmenty tych walk na Instagramie, to no, nie czułem te, tej atmosfery tam i wyglądało to dla mnie troszkę zaba zabawnie, bo jak wiesz... Aż, bo to jest zabawne, tak, nie szukujmy Tak, bo, bo jak wiesz, nie, nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem wrestlingu i po prostu wydaje mi się to bardziej śmieszne niż pasjonujące. Sorry. No i właśnie tak, tak, to, tak to wyglądało też na tych filmikach, ale z drugiej strony no, słyszałem reakcję tłumu, prawda? Bo na tych filmikach mówię, że kurczę, no musieli się tam naprawdę nieźle wkręcić. Co prawda nie słyszałem nigdzie wykręć suty, ale... ja, no, mo może w tym tych, mówisz. Ale padało naprawdę dużo interesujących haseł typu. Zabiją i te sprawy. <głos> no ale tak, no, no myślę, że gdybym był na miejscu to, to bym, bym się szybko wkręcił. No, wydaje się, że impreza miała właśnie taki klimat, że można było się bardzo szybko wkręcić i, i fajnie bawić. Tak, świetna była, i była dla każdego i wydaje mi się, że to jest to jest sposób właśnie na nowo powstające imprezy, które mogą cię zachęcić do komiksów, żebyś miał nie tylko komiksy że tu właśnie miałeś e, muzykę, oczywiście w klimacie komiksów, które tu promowały. Miałeś wrestling, miałeś retro gry, e, miałeś jeszcze Toksycznego Mściciela i... No masz szansę po prostu na większą publikę. Bo ktoś przyjdzie na koncert, ale zobaczy, że są jakieś fajne komiksy. E, nawet jak się opatrzy, to, to to już dobrze, może coś kupi, to wtedy już w ogóle git opcja. E, ktoś przyjdzie dla komiksów, ale zobaczy, że wrestling może być spoko. A, że nie są to podśmiechujki takie jak często, często to było odbierane na mm. pewno sporo osób przyszło dla tych retrogier. No też, też mogę czegoś... powiedzieć, że dzień po szlamfeście, czyli w niedzielę to widziałem na, na wallu na Facebooku jak połowa moich znajomych nagle zaczęła lubić pol polską tam ekipę wrestlingową jakkolwiek ona się tam nazywa Kobat Pro Wrestling mm -hmm. Bardzo zachęcam do polubienia i Pan Pawłowski, który był wodzi całej imprezy, jest genialnym wodzi i należy chyba do ginącego gatunku wodzirej, którzy mnie nie doprowadzają do szału, bardzo go szanuję, bardzo <śmiech> <profesuję>. <śmiech> <śmiech> A, nie, nie, nie o to mi chodziło akurat, <śmiech> ale ogólnie prowadzenie imprez to jest... Y Trudne zadanie i nie każdy się do tego nadaje. Zdecydowanie, czyli warto było pojechać. Warto było e, za rok powinniście Mam czego mieć. żałować. O Jak najbardziej masz czego żałować. Te... Jak zmontuję filmik ze szlamfestu, to o, będę ci codziennie o, wysyłał. Tak. Dobrze. <laughs> będę go codziennie ignorował w takim razie. Dokładnie. Uwaga, pytanie konkursowe. Za co i jaką nagrodę otrzymał prosiak na złotych kurczakach 4? Odpowiedzi wysyłajcie na adres mailowy kadrcifoko.maupa.gmail.com I fajna nagroda będzie dla... No chyba możemy powiedzieć, prawda? Jaka? A możemy. Główną tak. nagrodą jest zestaw Mega Dobra Koszulka z Optimusem Prime'em i drugi tom Tymka Mistrza. Pierwszy, pierwszy, I pierwszy tom Tymka i Mistrza. Tak jest. Bez Zach drugiego. Tak, zachęcamy do Dokładnie. uczestnictwa. A teraz przechodzimy do imprezy, która była tydzień później. Dla nas wczoraj. Dla nas wczoraj, a i dzisiaj. dzisiaj, i jest dzisiaj jest jeszcze, jeszcze częściowo. I będą to wrocławskie złote kurczaki, więc posłuchajcie teraz paru wywiadów, które przeprowadziliśmy i słyszymy się za chwilę. To będzie nasz pierwszy wywiad na tegorocznych złotych kurczakach. Naszym gościem jest... Katarzyna Wittersheim, zwana e, panna N. Skąd pseudonim się wziął? O, to było... E bardzo dawno temu, z 12 lat chyba już. E, kiedyś e, miałam swój pierwszy nick w, nick w internecie, to było nibilondiel i to było strasznie długie i nikt tego nie potrafił wypowiedzieć ani napisać. E, I mój kolega z, skrótowo mówił pan na N, bo nie chciał mu się pisać całego nika ani nic, więc jak uznałam, a no to będzie pan na N w takim razie. Jasne, powiedz nam o twoim komiksie, Reggie. Właśnie 1995, czy 1995, czy obojętnie? A to jak ktoś chce. Znaczy, głównie, głównie mówię na to skrótowo Regina po prostu i Myślę, że większość ludzi też to tak nazywa. Nie spotkałam się raczej, żeby ktoś pełną nazwę tego komiksu wypowiadał, więc może myślę, że 1995 regii jakoś i może być. A to akurat też dziwne, bo chciałam zrobić taki najbardziej tradycyjny nick w internecie, czyli Regina 95 albo zajęty. Więc musiałam coś wymyśleć. I tutaj skupiłaś się na Instagramie, jest to komiks instagramowy. Miałem takie wrażenie, kojarzył mi się trochę z Koziołkiem-Matołkiem, jeśli chodzi o formę. W sensie mamy obrazek, a pod obrazkiem mamy tekst. Co cię skłoniło do takiej formy komiksu? To też był całkowity przypadek, bo z, na początku zrobiłam po prostu tylko serię tam sześciu chyba ilustracji, które były robione w takim stylu e, Instagrama, e, takich selfie'ków właśnie, tej postaci. E, no i to się spodobało ludziom, dostałam dużo lajków. <grytanie> e, no, e, bardzo mi się podobało w ogóle rysowanie tego i e, uznałam, no jak już zrobiłam to w takim e, formie takiego in instagramowych fotek, czyli w tym kwadracie, to może bym to walnała gdzieś tam na Instagram. Tylko się zastanawiałam, czy na swój, czy mam osobny Instagram zakładać, czy w ogóle kogokolwiek to zainteresuje. No i niektóre osoby były za, większość jednak była przeciw, bo uzna, że to się kompletnie nie sprzeda w jakikolwiek sposób, bo ludzie, jak są jakieś takie konta na Instagramie fejkowe, to bardziej się spełniają te, które nawiązują do postaci, które już są znane, czyli jakiś Instagram fanart, do jakichś uniwersów już znanych i że to ludzi interesuje, a nie jakaś kompletnie randomowa postać gdzieś tam skądś stworzona przez kogoś. No i w pewnym momencie uznałam, a, zaryzykuję, zrobię parę, parę takich tych i, i zobaczymy, jak to pójdzie. Nie, kompletnie nie było żadnego jakiegoś konkretnego fabularnego planu na to. Najpierw zrobiłam coś, zrobiłam tę ilustracje, a potem do tego dopisałam, że a, mo, może dam to jednak na tego Instagrama. I zadowolona jesteś z tego, jak zostało odebrane? No, jestem bardzo zadowolona i jestem zadowolona, że, że ludzie się tym zainteresowali, chociaż na samym początku musiałam trochę się łokciami jakby rozpychać, bo em, musiałam jakby sama pisałam do serwisów o tym, że coś takiego zrobiłam i to nie było tak, że ja siedziałam i czekałam, aż ktoś to zobaczy, e, bo powiedzmy sobie szczerze, no tak to nie działa, bo internet jest duży i dużo rzeczy w tym internecie jest i to, czy ktoś stanie się popularny, czy nie, to jest łód szczęścia i tak pomyślałam, że Kurczę, no, nie będę jakby czekać, jeżeli coś robię, na czym mi zależy, to, to zacznę pisać do jakichś serwisów. No i się niektóre typowo komiksowe serwisy w ogóle na mnie miały wylane, że tak powiem, nikt nie odpisywał ani nic. Dopiero się Daily Dot odezwał i jak Daily Dot na, na, napisało o tym, w ogóle był bardzo fajny wywiad, dziewczyna ogarnięta wy, wypytywała o, tej, o co w tym chodzi i, i bardzo, bardzo fajną rozmowę przeprowadziła ze mną. Fajny artykuł wyszedł i od tego momentu po prostu ludzie się bardziej zaczęli tym interesować. Więc tutaj też mówię, że jeżeli ktoś chce, żeby coś wyszło, to po prostu uderzać jednak do... do do, do mediów, i znaczy mediów ogólnie mówię, no do takich właśnie e, serwisów, żeby pokazywać im, bo jeżeli uważasz, że robisz fajną rzecz, to się reklamuj po prostu. No i potem ruszyło, e, no i bardzo się ucieszyłam, że dostałam jakby dobre, e, jakby feedback od samych innych rysowników, że im się to bardzo podobało i że są na plus, że o, super, fajna rzecz, bardzo fajna i to mnie najbardziej ucieszyło. Nawet nie sama liczba, ile tam jest obserwatorów tego projektu czy coś, tylko że samo, że ludzie do mnie pisali i im się to podobało. chociaż. I nawet nie same komplementy same w sobie, że o fajną rzecz robisz mi się podobało tylko to, że ludzie się wkręcili w ten projekt na zasadzie, że komentując rysunki, nie komentowali rysunków jako, że, że fajny rysunek, fajna ten, tylko zaczęli komentować to na zasadzie, że zaczęli rozmawiać z Reginą samą w sobie i że się wkręcili w ten projekt interaktywnie. Czyli taka trochę złamana Dokła, Dokładnie, na zasadzie, że zaczęli rozmawiać z nią jako postacią, bo ja ten projekt, ten profil prowadzę na zasadzie takiej, że jak Ktoś wysłała do mnie prywatną wiadomość, a ja opisuję nie jako jej ja autorka, tylko jako Regina, mhm. że prowadzę takiego roleplaya po prostu. I ludzie zaczęli po pewnym czasie sami roleplayować i sami pisać komentarze tak, że to jest Regina, a nie że to jest fikcyjna postać. I to chyba jest największy komplement w tym momentu. Czyli to w sumie trochę tak już wykracza poza komiks, staje się taką całą całym. Może, brakuje mi słowa. Całym takim projektem artystycznym z, ze stworzeniem jakby Reginy, która wychodzi poza, poza kadry komiksu? No, ja bym nie... Mówię, że to jest jakiś super artystyczny projekt, bo tam to jest taka, ja to traktuję na zasadzie takiej zabawy bardziej. Taki właśnie, jak mówię, trochę komiksu, trochę ilustracji, trochę roleplaya, że ludzie wchodzą w jakieś postaci tam, ja też wchodzę w jakąś konkretną postać, więc myślę, że to jest takie połączenie. Jeżeli ktoś chce nazywać to jako komiks, czy tam interaktywny, czy na Instagramie, to Super. Jeżeli ktoś to bardziej rozumie jako zbiór ilustracji, też fajnie. Ważne, żeby to komuś sprawiało radość, jakby to oglądanie tego wszystkiego i że się dobrze przy tym bawi, bo ten projekt miał z zasady być totalnie luźny, nie ma jakiejś określonej bardzo super linii fabularnej, że tam nie, nie mam jakby finału zaplanowanego żadnego ani nic. Więc no i znaczy fabuła, fabuła jest taka, że po prostu idzie to życie. Jakoś jest, są jakieś konsekwencje, są jakieś rzeczy, które się tam dzieją, więc można wiedzieć, że jakaś historia się tam toczy, ale jakby nie ma żadnych punktów kulminacyjnych, albo ani nic, więc to jest totalnie takie, tak to jakby się komuś komu, czyjegoś Instagrama po prostu przeglądało po prostu i tyle, no. A powiedz twój inny komiks z Slawonika, skąd na niego wzięłaś inspirację? E to było w czasie, kiedy zaczęłam myśleć nad dyplom na grafikę. że od samego początku wiedziałam, że chcę zrobić komiks, tylko zastanawiałam się w jakiej tematyce on ma być. I po prostu jednego dnia przyglądałam po prostu różne jakieś historyjki, bajki, baśnie w internecie, bo może o zrobię jakoś komiksową wersję jakiejś baśni czy czegoś takiego no i natknęłam się na taką legendę właśnie o pierwszej słowiańskiej Wiedźmie i uznałam, że o zrobię mal. coś takiego. Na początku były takie wielkie plany, że to zrobię 32 strony komiksu, że to będzie dłuższa historia. Potem oczywiście życie zweryfikowało wszystko i ograniczyło się do 8 stron. O co, o, o co walczyłam z moim promotorem mocno, bo on wciąż nie rozumiał dlaczego chce zrobić 8 stron, a nie zrobić cały album komiksowy. Ja, no, powiedzmy sobie szczerze, nie miałam wtedy ochoty na rysowanie też dłuższego formatu, ale jakoś jakoś to. Yy walczyłam, że to być taki short. I potem na rok czy dwa lata, no dwa lata, może nawet więcej, ten komiks został odłożony do szuflady totalnie. Chociaż miałam wcześniej już plany, że zrobię następne historie, ale zostało odłożone totalnie. Zamknięte w szufladzie, nie chciało mi się do tego wracać. I przyszło MFK dwa lata temu, bo tak. I uznałam, a przerysuję ten komiks, bo pierwsza wersja tego komiksu, tego pierwszego. O, o tej Wiedźmie, e, zupełnie inaczej wyglądało. E, I przerysowałam, wysłałam na MFK, nic nie wygrałam, w ogóle nawet do katalogu się nie dostałam. E, niektóre osoby powiedziały nawet, że no, takie sobie, e, więc y, uznałam, że dobra, na MFK to nic nie dało, wstawię to sobie na mojego Tumblera, na mojego bloga. I bardzo dobrze to poszło. Do dzisiaj mam chyba 40 tysięcy reakcji na to. I cały czas, co jakiś czas ludzie reblogują to i wysyłają gdzieś do internetu. I o kurczę, się ludziom podoba. No to jeżeli się ludziom podoba, no to... Wsadzę to gdzieś do, na jakąś stronę komiksową i zrobię drugą część tego komiksu, tak jak chciałam. Jeżeli ludziom się podoba, to tak zrobię. A pierwszego dnia, jak wsadziłam to na tapastika, od razu byłam w polecanych przez redakcję tapastika i myślałam, kurczę, no to faktycznie trzeba cisnąć to". No i tak się to narodziło, że, że poszło. No inspiracja była z baśni, ta, ta, baśni polskich. A potem reszta to była po prostu motywacja z, z tego, że ludziom się po prostu to podobało. Czy jest szansa zobaczyć te komiksy na papierze, czy nie planujesz wydawania ich? I jest szansa. Ja tak bardzo chcę, żeby to było na papierze. Bo wiem też, że ludzie lubią na papierze komiksy internetowe. To już nie są te czasy, gdzie wszyscy myślą, o w internecie jest to po co to na papier. Teraz ludzie lubią kolekcjonować rzeczy. Ludzie lubią mieć ten grzbiet na półce, więc bardzo dużo osób mnie dopytuje, kiedy to będzie. I nawet może bym chciała Reginę też wydać na papier w formie takiego jakiegoś albumu. Znaczy to bardziej jako album taki z ilustracjami niż komiks, ale też by to fajnie się nadawało. Taki, taki, marzy mi się taki format w takim kwadracie właśnie. Coś jak Polaroid miał swoje wybrane zdjęcia łącznie? No, coś takiego. I, i to, bo Myślę, że Regina może funkcjonować jednocześnie bez tej takiej fabuły, bo ilustracje same z siebie się bronią. No, bo Regina akurat tutaj bardzo silnie musi być związana z Instagramem, więc album jakikolwiek z Reginą to by byłby tylko dodatek do tego, co jest na Instagramie. A jeżeli chodzi o Slabonik, to bardzo, bardzo bym chciała właśnie wydać zbiór. Inny twój komiks, który już właściwie możemy przeczytać na papierze, to jest twój udział w anualu do Jemi Hologramów, wydawane przez IDW w Stanach. Opowiedz nam, jak dostałaś angaż do tego? Sama się o niego starałaś, czy to o ciebie znaleziono? Totalnie o nic się nie starałam. Po prostu pewnego dnia dostałam maila od e, edytorki e, i scenarzystki się to od scenarzystki bezpośrednio, że znalazło mnie na Twitterze i się podobały moje prace i czy bym nie chciała zrobić do Anuala James and the Holograms, I, no, czy, czy jestem dostępna w, tych, w, tym, w tym terminie. No i jak tu odmówić, <śmiech> tak, od razu takie wydawnictwo i od razu taki tytuł, więc to się nie miałam co nawet dwa razy zastanawiać, od razu odpisałam, że tak, więc tu totalnie o nic się nie starałam, to miałam niesamowite szczęście i tu mocno zadziałał Twitter i chcę powiedzieć, że Twitter, jako jeżeli chodzi o platformę znajdowania rysowników jest fantastyczny, nawet lepszy niż wszystkie Tumblery czy Facebooki według mnie. Z, dzięki Twitterowi też dostałam angaż do zupełnie innego komiksu. Yy, o którym możesz coś powiedzieć, czy jeszcze nie? Yy, mogę powiedzieć. To będzie gościnny mój występ o yy, Joy Sex Toy. Yy, yy, I on jest planowany na luty, czyli właściwie już teraz. I yy, albo w tym tym tygodniu, albo w przyszłym będzie chyba już na stronie. Nie jestem pewna dokładnie w ale wiem, że na pewno w lutym będzie ten komiks e, dostępny. I to też zostałam jakby zaczepiona e, przez Twitter. Znaczy, e, dostałam maila i było napisane, że to znaleźliśmy cię na Twitterze. No i, e, co jest, e, aż tylu obserwatorów na Twitterze nie mam, bo na przykład na Tumblrze mam zdecydowanie większą e, publikę, bo tam 20, 25 tysięcy obserwatorów, więc się, że się wydaje, że więcej zleceń z Tumblera wyjdzie. A tu się okazuje, że na Twitterze więcej jakby obserwuje tych scenarzystów, wyda, e, wydawców, częściej szuka ludzi po Twitterze. Czyli taki rynek profesjonalny bardziej na, na Twitterze, tacy nazwijmy to przeciętnie, zwykli odbiorcy są bardziej na Tumblrze, tak? Tak, no Tumblr to jest ty ty typowo rzeczy dla fandomów, dla nie powiem dzieci, ale no to z, y wiekowo to są bardzo młodzi ludzie, więc to jest są tacy po prostu twoi fani. Na Twitterze si siedzi ta bardziej profesjonalna część ci wydawcy, scenarzyści, edytorzy i tak dalej, a, a Facebook, no to, to ciężko mi powiedzieć co kolego Facebook, Facebook nie działa, powiedzmy sobie szczerze, Jasne, a annual Jam miał, bo na Comixology sobie go zakupiłem, miał dość specyficzną formę, to tam było przedstawione jako Exquisite Corpse? Nie wiem, czy jest polski odpowiednik w ogóle tego sformułowania? Chyba nie. Chyba nie Chodzi o to, że jeden artysta rysował i później pałeczkę przejmował następny artysta, bo scenarzysta był cały czas ten sam, prawda? Jak się odnalazłaś w takiej formie i co o niej sądzisz? Odnalazłam się dobrze, bo miałam bardzo dobrych ludzi do współpracy. To znaczy główną ideą było to, że nie widzieliśmy pracy swojego poprzednika i nie widzieliśmy, kto będzie po nas rysować. Czyli całkowicie wszystkie designy i sposób kolorowania, rysowania na przykład tego statku kosmicznego, który tam jest, zależało tylko i wyłącznie ode mnie. I to jak na przykład były te dżemy, te dziewczyny w tym komiksie ubrane też zależało, tylko i wyłącznie ode mnie. No i właściwie nie miałam się za bardzo tak martwić. Miałam bardzo wolną rękę, znaczy były jakieś wytyczne od Hasbro, bo to wiadomo ich franczyza, ale to były takie bardzo drobne i jakieś tam poprawki ewentualnie, tam dodać trochę więcej ciucha, tutaj, tutaj zrobić jakieś kolczyki bardziej, czy coś, żeby to było takie bardziej fashion niż science fiction. Ale tak, to miałam totalnie wolną rękę, jeżeli o to chodzi i mówi, że ma się kompletnie niczym nie przyjmować, robić jak chce. A scenarzystka i, i, i dziewczyna, która edytowała, całe, składała cały komiks, bardzo zadowolona z mojej pracy i w, w, współpraca była niesamowicie sprawna, um, więc to odnalazłam się bardzo dobrze. Bo to Myślę, że to głównie zależało od tego, z kim się współpracuje w tym momencie, a nie od tego, jaka to jest forma komiksu. I chciałabyś po współpracy z amerykańskim wydawnictwem, jednak jednym z tych największych wydawnictw, chciałabyś pracować w, w, takiej, w takim gronie? Powiem tak, to jest niesamowicie duże tempo. I wiem teraz już po co są te koloryści tam, że wszystkie, bo ja bardzo ambitnie uznam, że sobie sama pokoloruję komiks, ale jakbym miała drugi raz w takim tempie rysować, to uznałabym, że jednak potrzebna jest pomoc. Ale no to jest niesamowicie duże tempo i to faktycznie, jeżeli się chce współpracować z takim wydawnictwem, to faktycznie trzeba się tylko i, tylko i wyłącznie temu poświęcić, bo nie ma kompletnie czasu na żadne inne zlecenia ani nic. Ale ja mam bardzo dobre wspomnienia z tym, bo jak mówiłam, zarówno Kelly jak i Sara, które ze mną współpracowały tam były niesamowicie fajne, były niestety konkretne i e, wszystko wiedziałam o co chodzi, jeżeli trzeba było jakąś pomoc zorganizować, zorganizowały i tak dalej, i tak dalej, więc współpraca niesamowicie profesjonalna, Hasbro w ogóle jakoś za bardzo nie było, jakieś czepialskie czy coś, a to wiadomo, że z takimi e, wielkimi e, franczyzami to różnie bywa. E, więc ja jak najchętniej byłabym za tym, żeby kiedyś jeszcze z nimi współpracować, jeżeli będą mieli ochotę oczywiście, bo to też zależy od tego, czy, czy im się tak spodoba, to co ja im tam narysowałam może kiedyś. Bo z tego, co przeczytałem w Anualo, jedna z rysowniczek przejmuje serię teraz od któregoś numeru, to może tobie też zaproponują za jakiś czas kontynuowanie? Może zobaczymy. Ważne, że nazwisko jest napisane bez błędu. <głosy> ważne jest, że, y, że chyba zostawiłam dobre wrażenie, że wszystko na czas było, że byłam dyspozycyjna, bo to też jest bardzo ważne. Y, więc w tym momencie... Stracić nic nie stracę, a mogę tylko zyskać. Albo to będzie jednorazowa przygoda, albo coś w przyszłości będzie więcej, ale myślę, że będzie więcej, bo z tego, co czytałam, to odzew jest całkiem, całkiem niezły, że właściwie wszystkie rysowniczki w tym anualu się spisały i e, tak jak oglądałam, czytałam to, to naprawdę kawał dobrej roboty, e, więc myślę, że może zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, bo ja bardzo chętnie. Ja się miałem cię pytać o odzew, ale już, już już wspomniałaś, że, że, że był bardzo dobry, chociaż on wyszedł niedawno, prawda? Tydzień, dwa tygodnie? z niecałe dwa tygodnie temu wyszło. Bo było kolejne opóźnienie, prawda? On jakoś w styczniu miał się chyba pojawić? Miał się pod koniec stycznia pojawić, ale niestety był problem z drukarnią, mm -hmm. więc został przesunięty o tydzień chyba premiera. A wcześniej w przypadku Reginy wspomniałaś o tym, że musiałaś sama informować media o tym, że rysujesz coś takiego. My odnosimy wrażenie, że podobnie było z twoim udziałem w tym manualu. Akurat już mówimy o rodzimym rynku, że, że najwięcej pracy w promocji tego, że ty tam rysujesz Włożyłaś tak naprawdę ty. Było duże zainteresowanie od polskich portali? <głos> znaczy to tak, wiadomo, że to, że ja będę w tym anualu, to, bo to było, zabawna sytuacja była, bo to tak, że przy robieniu takiego anualu zawsze jest strasznie dużo roboty. I znaczy jeżeli chodzi o promocję, o ogarnienie i tak dalej. W momencie, w którym ja dostałam informację, że oni chcą, żebym ja z nimi je rysowałam, jeszcze musiałam przejść etapie jakby akceptać przez Hasbro. Musiałam zrobić projekt postaci, wysłałam projekt postaci, wszystko na czas, no i czekałam Czekałam, czekałam na e, akceptację od Hasbro i miałam nadzieję, że po prostu dostanę wcześniej e-maila, żeby się na to przygotować. A informacja o tym, że ja będę w tym manualu, dostałam od dziennikarki na Twitterze, <głos> która mnie otagowała, bo to było po chyba San Diego. niektóre jest, chyba San Diego jest wtedy na jesień, prawda? Który jest... San Diego jest w lipcu to nie, to ten drugi. Nowojorski jest tak. wrzesień, październik. Tak, w, w, w czasie New York e, mieli jakby taką prasową przedstawienie, co będzie na przyszły rok i była pokazana okładka, anuala e, i nazwiska. I ja się dowiedziałam dzień po tej konferencji od dziennikarki na Twitterze, która mi otagowała, o, że to są nazwiska, które będą rysowały tegorocznego anuala. Jak... O, czyli jednak, czy jednak będę to na 100% rysować. No i w tym momencie zaczęłam jakby sama postować na swoim Facebooku, na tamblerze i tak dalej i na różnych grupach Facebookowych i potem no w sumie to, że ludzie się dowiedzieli w Polsce, że ja będę to rysować, to faktycznie to wyszło ode mnie, bo nikt jakoś się za bardzo chyba nie zainteresował tym, co się na tym komik konie działo. I nikt się raczej chyba w Polsce u nas James and The Holograms w ogóle interesuje. a Dopiero się teraz zainteresowali w momencie, w którym ja napisałam, że ja będę w anualu. A więc tak, wszystkie informacje dotyczące tego, czy wyjdzie, kiedy wyjdzie i kto jeszcze będzie w tym anualu, bo Głównie ode mnie, bo co ja zapostowałam na swoim Facebooku, to potem w tym samym dniu albo dzień później pojawiało się na, na tych wszystkich portalach komiksowych w Polsce, więc myślę, że to ode mnie po prostu wychodziło. Dobra. I w sumie ostatnie pytanie. Jakie są twoje najbliższe plany na przyszłość? Teraz muszę podkończyć też jedno zlecenie też z Hasbro, ale już w Polsce, w polskim wydawnictwie za bardzo, za dużo nie mogę mówić o tym, ale mam jedno większe zlecenie i jak będzie już wszystko zrobione i na pewno będę już miała zielone światło, że mogę mówić, to wtedy będzie powiedziane, co to jest i tak dalej. A potem, no nie wiem, no, mój plan najbliższy jest już skończyć Slawonikę, tą trzecią historię Slawoniki o Królu Wężów. Będzie wtedy już tyle stron, że myślę, że będę mogła uderzać z, z papierem wtedy. Ale to nie będzie koniec Slawoniki, bo ogólnie fabuła Slawoniki, taka jaką mam rozpisaną, jest na jeszcze trochę więcej historii. Więc przy tym chciałam siąść i znowu ruszyć Reginę, bo ona trochę jest teraz ma, mam trochę przerwę z nią. Ale myślę, że znowu, znowu z nią ruszę i to jest myślę, że robić swoje komiksy w najbliższym czasie, jak już skończę Skończę zlecenie i na wiosnę rus ruszyć porządnie z tą Slawoniką i zrobić, bo chciałam też parę innych rzeczy zrobić z, z tymi komiksami słowiańskimi. Zrobić więcej historii, może do tego jakieś więcej, większy, więcej ilustracji, e, jakieś więcej wydruków porobić z tym i jeździć z tym i to, i to cisnąć, myślę. No ale też zobaczymy, czy to, czy to się jeszcze po drodze nie wpadnie, bo to nigdy nie wiadomo, bo to czasami może być po prostu niespodzianka, czy ktoś nie napisze że nie chce ze mną czegoś robić. Dzięki serdeczne za wywiad, powodzenia w dalszej pracy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Naszym kolejnym gościem na tegorocznych Złotych Kurczakach jest... Cześć, Kasia Niemczyk. E, witamy Cię i powiedz nam, czytasz dużo zinów? Bo Twoja twórczość kojarzy się bardziej z dużymi wydawnictwami Marvel, teraz jeszcze Valiant doszedł, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy. Natomiast tutaj mamy komiks niezależny. Dobrze się w nim czujesz? E, szczerze powiem, że nie czytam zinów w ogóle. I to jest mój pierwszy, moja pierwsza styczność z zinami od produktu gdzieś tam w postałówce. E, ogólnie... To jest coś super. Moim zdaniem jest świetne, że po prostu zbiory komiksów tam młodych, aspirujących, albo już nie aż takich aspirujących i znanych komiksiarzy polskich, że zbierają się w jednym zeszycie i no to, jest, to jest po prostu ekstra. Tylko, że ja w ogóle ogólnie nie czytam za dużo nawet takich mainstreamowych komiksów, bo nie mam czasu zwyczajnie na to. Książek też nie. Ja pochłaniam audiobooki na przykład masowo przy pracy, ale szczerze mówiąc, jak już skończę pracować i, i mam to chwilę wytchnienia, to Najchętniej no sobie siadam przy jakiejś gierce, kupuję sobie program, potem po prostu nie spać. Czekasz na Mass Effect'a, No kurde. <śmiech> Pewnie. E, po, powiedz nam, e, mija rok od twojego debiutu w Marvelu. E, jak emocje po tym? E, nie, nie wiem. W sumie... Nie zastanawiałam się nad tym za bardzo. Jest dużo pracy i nie ma jakby czasu myśleć nawet za bardzo o tym. No emocje były duże, jak tam dostałam tego maila, że, że tak, że już umowę podpisujemy i tak dalej. No to, to ja nie spałam przez całą noc po prostu. Ale no, potem prze, po prostu przejdzie, początku dziennego nad tym. A e, spodziewałaś się, że seria Mockingbird zostanie skasowana? Znaczy ja wiedziałam, że ona zostanie skasowana trochę wcześniej, bo... No, no. <laughs> Wiadomo. Natomiast też szczerze mówiąc się w ogóle na tym nie zastanawiałam, ponieważ ja mało znam się na komiksach, mało czytam i nie wiem tak naprawdę jaka jest żywotność takich serii, więc mm -hmm. nie było to czymś, co ja się bardziej zastanawiałam nad tym, jak już się skończy ta seria, co potem. Mm -hmm. Ale no nie wiem, mi się wydaje, że że fajnie wyszła i mogłabym dalej, dalej rysować Mockingbird, ale też nie nie wiem, nie miałam żadnych oczekiwań, czy ta seria będzie trwała w nieskończoność. I... Jasne. A, bo teraz dla Marvela będziesz robiła jeden numer do Manfinga, tak? który pisze R.L. Steen. Czytałaś Gęsią Skórkę, jak byłaś dzieckiem? Nie, <śmiech> nie, nie. I, I szczerze przyznam ze Stinem, że autor nie był mi znany. <śmiech> Yy, tak, ten no jeden, jeden manfing. Yy, znaczy tam nie zrobiłem całego zeszty, bo tam jest tylko część jego zrobiona przeze mnie, ale no było to ciekawe doświadczenie. A oprócz tego, coś w Marvelu możemy się spodziewać? W Krakowie mówiłaś, że jeszcze coś dla Marvela będziesz przygotowywać? Yy, tak, może się spodziewać, tylko że nie mogę nic nie powiedzieć. Jasne. Ale to w tym roku, czy jeszcze troszkę poczekamy? No Myślę, że w tym roku. W tym roku. Mhm. A teraz natomiast inne duże wydawnictwo, właściwie można powiedzieć, że wracające wydawnictwo, czyli amerykański Valiant i będziesz tam ilustrować jeden numer do e, Fate. Czy e, tą postać znałaś trochę wcześniej? Czy dostałaś jakieś materiały od warianta, żeby się zapoznać? Znałam postać wcześniej, ale tak też dostałam materiały od Valianta. daj im wszystkie zeszyty, które do niej wyszły, do przeczytania i w ogóle też świetnie mi się z nim pracowało. My już, ja już zamknęłam ten zeszyt, więc on już jest, w marcu, 1 marca wychodzi. No i generalnie oni też są zadowoleni, więc możliwe, że jeszcze coś w przyszłości z Valiantem też będzie. A w porównaniu Marvel i Valiant, w obu duże różnice pomiędzy wydawnictwami? Jednak Marvel jest już gigantyczną korporacją. Nie, myślę, że tak. jeśli chodzi o pracę, to poza tam jakimiś technicznymi sprawami, to, to nie wiem, i tu, i tu bardzo mili ludzie, fajnie się pracowało, więc... E, wcześniej Mockingbird, teraz e, Fate, czy myślisz, że możesz zostać zaszufladkowana przez niektórych jako e, rysowniczka od kobiecych postaci? Ja nie mam nic przeciwko temu. <śmiech> e, powiem tak, postaci kobiece... Ja jestem kobietą, więc łatwiej mi się też z postaciami kobiecymi i bardziej mnie interesuje ta tematyka. Ja miałam też okazję, znaczy szansę, żeby narysować też coś pobocznie dla Marvela z męskim bohaterem, ale nie zdecydowałam się, że nie miałam wtedy czasu, bo coś tam też było na warsztacie wtedy. Chyba, chyba ten Manfing, ale już nie, nie pamiętam dokładnie. A druga sprawa, że ja nie czuję tego jakoś, nie wiem. To nie, nie mogłabyś też rysować czegoś, czego nie, nie czujesz, czyli nie jest tak, że każde zlecenie jesteś w stanie dla nich zrobić, tylko to, co chciałabyś? Znaczy mogłabym, ale, ale jeśli mam wybór i mogę rysować coś, co bardziej czuję i w więcej radości, to, to jednak wybiorę... Te komiksy z bohaterkami kobiecymi. Jasne. Czy możemy się spodziewać jakiegoś twojego stricte autorskiego projektu z postaciami wymyślonymi przez ciebie? Bardzo bym chciała. Mam takie plany od lat, ale z czasem zawsze jest problem, więc nie wiem jak to będzie. Czyli jest szansa, ale raczej to kwestia, kwestia czasu w takim wypadku. Tak, dokładnie. Zostałeś zaproszona na Comic Dom w Atenach, nie przekręciłem nazwy. To jest twój pierwszy taki duży zagraniczny wyjazd? Tak, naprawdę dostałem jeszcze wcześniej zaproszenie na, na konwent w Stanach, ale to było kompletnie nie do ogarnięcia, więc, więc od razu powiedziałam, że, że, że nie. Ale tak to będzie mój pierwszy wyjazd na taki konwent komiksowy w ciągu niż w Polsce i.. Z... Super, fajnie cieszy się. Masz jakieś oczekiwania? Będziesz tam, panel będzie spotkaniem tylko z tobą, czy będziesz jednym z gości na panelu? Będzie spotkanie ze mną, będzie jakieś, chyba jakieś pytania, odpowiedzi też czy coś w tym stylu. I jeśli chodzi o oczekiwania, to mam nadzieję, że uda się poznać dużo fajnych ludzi po prostu. Z branży może też. A... Przelot oczywiście masz zapewniony wszystko przez e, organizatorów, a ten? E, tak, wszystko mam zapewnione, nawet nawet wyżywienie. O, to, to super w takim razie. I on y, będzie się odbywał w to kwiecień był chyba? Tak, idealny moment na wyjazd, a ten. <grystanie> E, OK, czyli e, możesz nam jeszcze powiedzieć tylko czym się obecnie zajmujesz, skoro Fade jest domknięta i Manfing też, też jest domknięty, tak? E, tak, ten to chyba trzeci zeszyt z Manfinga, czy piąty, nie pamiętam. <głos> <głos> Przepraszam za swoje niekompetencje. E, tak, teraz mam coś na warsztacie, ale niestety nie mogę powiedzieć co, natomiast jest to inne wydawnictwo niż inne Marvel. I też amerykańskie wydawnictwo. Tak. Tak. I kiedy możemy się spodziewać informacji o tym w takim razie? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem za bardzo, nie wiem, w okolicach maja może. Nie. Czyli ten rok? A tak, tak, wszystko w tym roku. Dobra, to wszystko w takim razie. Bardzo dziękujemy za wywiad. Mam nadzieję, że będziesz się bawić równie dobrze jak my na Złotych Kurczakach. Zresztą jesteś w żyli Złotych tak. Kurczaków. Dzięki serdeczne i powodzenia w dalszej pracy. Dzięki bardzo. Z naszym kolejnym gościem na Złotych Kurczakach 2017 jest Grzegorz Pawlak, rysownik takich komiksów jak Benedykt Dams i Skarb Piratów, czy Profesor Andrews, wydany przez wydawnictwo komiksowe w 2015 roku. Więc jak Ci się podoba na Złotych Kurczakach, ponieważ wiem, że jesteś pierwszy raz? Bardzo fajna impreza. Podoba, podobają Ci się spotkania z twórcami? Du, dużo komiksów kupiłeś? Tak, spotkania bardzo fajne. Komiksów parę się trafiło, autografy też. A w swoim dorobku masz dużo komiksowych projektów, przynajmniej ja tak uważam, że jest to duża ilość, Możesz, pewnie masz jakieś inne spojrzenie na tę sprawę, ale zauważyłem, że bardzo dużo współpracujesz z Dominikiem Szcześniakiem i czy to jest twój taki kolega po fachu, z którym ci się najlepiej pracuje, czy masz może jeszcze jakiś innych faworytów? Z Dominikiem było w sumie tak, że jakoś tak na siebie trafiliśmy. Chyba zaczęło się przy żałoby, zrobiłem do któregoś, nie pamiętam już do którego tomu, jakieś arty, które były zamieszczone z tyłu, ze, ze szytu. a potem chyba był ósmy, ósmy, który był dziewiąty, nie wiem, tam numeracją było coś śmiesznie zrobione. Zrobiłem kilkanaście stron i przede wszystkim w Zinjolu robiliśmy jeszcze w międzyczasie kilka historii. Więc mówisz, że trafiacie na siebie, czyli nie wygląda to tak, że przykładowo rozmawiacie o jakimś projekcie i postanawiacie go realizować, tylko przykładowo, no właśnie, jak to wygląda dokładnie? Znaczy pojawia się temat, typu Domini chciał zrobić historię do Zinjola, napisał do mnie, czy, czy chciałbym to narysować. Ja powiedziałem, że chcę to narysować, no i robiłem. Albo ja miałem jakiś projekt, który na przykład był projektem komercyjnym yy, i pytam się, czy by chciał to napisać. Zgadzał się, robiliśmy razem. Wspomniałeś o projekcie komercyjnym, to też warto wspomnieć o projekcie dla Mazdy, który wykonywałeś, prawda? Tak. Jak to wyglądało? Jak, jak udało Ci się zdobyć ten, ten projekt? W sumie to z, znaleźli nas. No, a w jaki sposób? Wiesz, nie zapytałem się o to. No, nie, nie, że tam... W kilku miejscach y, można zobaczyć moje prace, więc y, pewnie jak y, firma szuka rysowników, no to pewnie szukają po różnych portalach z portfoliami. Widocznie może spodobała się moje kreska, napisali do mnie, czy chciałbym zrobić taką historię. Pytałem się o scenariusz, y, tutaj była wolna ręka i od razu zapytałem się Daniela, z którym też parę rzeczy zrobiliśmy, czy byłby chętny na współpracę. A też masz w swoim dorobku Benedykta Damca, o którym wcześniej wspomniałem. To jest komiks Jerzego Szyłaka. I Jerzy Szyłak, no to jest osoba legenda w polskim, w polskim rynku komiksowym. I czy czułeś tremę przed, te, przed tą prasą? Ja, jak wyglądał proces powstawania tego komiksu? Bo wtedy sobie nie zdawałem z tego sprawy. Na samym początku prac nad Benedyktem, bo do Benedykta zwerbował mnie Maciej Pałka na Digarcie widział moje prace i się zapytał, czy byłbym chętny zrealizować ten projekt, ponieważ odpowiadała mu moja kreska do tej historii. Dużo sekwencji odbywało się w podziemiu i tak klimaty były trochę jak z Ktulą lub z Hellboya. Prace Geigera tutaj się też w sumie nasuwały, samoistnie, gdyż bohaterowie schodzący coraz głębiej w tej historii do podziemia mieli tylko widzieć wszystko, które jest coraz dziwniejsze i dziwniejsze i dziwniejsze. A wolisz rysować dłuższe formy komiksowe, czy raczej takie shorty? Bo i to, i to masz w swoim dorobku. Fajnie jest rysować dłuższe rzeczy, tylko dłuższe rzeczy wymagają więcej czasu. I w sumie ciężko powiedzieć. To zależy w sumie od historii. Ostatnio też zacząłeś, znaczy to nie jest ostatnio, bo to, to, o, mam nadzieję, że o tym opowiesz, ale pojawiła się informacja, że w Stanach ukaże się komiks z twoimi rysunkami i to jest Wilen, e, taka miniseria tetralogia, tak? wydawana przez wydawnictwo ewolucjone pu, Publishing, chociaż wy, wydawane, to jest głównie dystrybucja cyfrowa, chociaż są też wersje papierowe. No i też właśnie chciałbym zapytać, jak ci się udało dostać do tego projektu, jak to wyglądało, ponieważ wiemy, że tam po drodze było wiele zawirowań, jak byś mógł o tym opowiedzieć? W sumie historia z tą komisją jest podobna jak w przypadku Mazdy, że e, osoba, która chci, szukała odpowiednich osób do tworzenia historii, rozglądała się po stronach z portforiami. W tym wypadku znalazł mnie na Dewiancie i zobaczył, że operuje w stylem stricte czarno-białym, z, z nastawieniem na właśnie ten czarny kolor. Dużo noir i kolesi w garniturach. I od razu mu podpasowało to pod historię, która się nazywała Wileń. Napisał do mnie, czy chciałbym, wysłał mi scenariusz. Ja się w sumie zgodziłem. To było w 2010 roku i pod koniec 2010 roku mieliśmy skończone prawie dwa zeszyty. Na początku 2011 skończyłem ten drugi. No i niestety tutaj temat zaczął uciekać. Co takiego się stało? Czy możesz o tym mówić? Czy... Osoba ta miała ochotę założyć własne wydawnictwo, co wiadomo, nie jest zbyt proste, zwłaszcza na rynku amerykańskim, gdzie mamy już tych wydawnictw trochę. On to chciał sam praktycznie zrobić. Parę tytułów już było ogarniętych, dużo osób pracowało nad nimi. A co nie wyszło? No prawdopodobnie przerosło, przerosło nas to wszystkich. No ale w końcu się udało ten komiks opublikować i wiemy już, że będzie, wszystkie cztery numery są gotowe, tak? Więc Aktualnie są w trakcie wykończania, powiedzmy. No ale już jesteśmy absolutnie pewni, że wszystkie się ukażą. Więc może opowiedz tak w skrócie, o czym właściwie jest komiks Wielen, ponieważ on też przeszedł, ten, informacja o tym komiksie przeszła u nas bez większego echa niestety. No jest to w sumie komiks Indii. To jest wydawnictwo niezależne, zrzeszające twórców niezależnych, w większości wypadków początkujących, na rynku amerykańskim zwłaszcza, bo dużo osób jest również z granicy. Wiem, że są osoby z Hiszpanii, z Włoch, z Polski. Czy przyszedł bez echa? Prawdopodobnie może. O czym opowiada Wilen? Villain jest to historia z superhero, ale nastawiona głównie na wątki kryminalne. Można powiedzieć, że to takie superhero noir crime story. że Mamy wątki noir, gdzie mamy powiedzmy głównego bohatera, któremu się źle wiedzie w życiu, ma swoje już za sobą. Na swojej drodze spotyka dziewczynę. No i historia zaczyna się toczyć. A czy masz już jakieś komiksowe plany na najbliższą e, przyszłość? Znaczy, plany są zawsze. Ale takie, które zostaną zrealizowane? E, takie, co zostaną zrealizowane, bądź mam nadzieję, że zostaną zrealizowane, są aktualnie dwa. Jeden tutaj na rynek polski, drugi na rynek amerykański, ale to nie chcę na razie zapeszać. Dobrze, ale można powiedzieć, że w tym roku, czy może coś w dalszej perspektywie? Myślę, że już w tym roku powinno ruszyć. Naszym gościem był Grzegorz Pawlak. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To jesteśmy tutaj z Filem, zaraz po zakończeniu Gali Złotych Kurczaków. Witamy. Witam wszystkich, cześć. E, powiedz nam, jak oceniasz tegoroczną edycję? Tegoroczną edycję, która przed chwilą się skończyła, oceniam na bardzo pozytywną. Znaczy ogólnie bardzo pozytywną oceniam, z tego względu, że po prostu przyjechali znowu nasi yy, goście. Jest bardzo fajnie. Jeszcze, bo jeszcze przed nami after-party. I powiedz mi, co, co znajdziemy na Złotych Kurczakach, czego na innej imprezie nie znajdziemy? Przede wszystkim wystawy naszych gości, naszych gości z zagranicy, czyli Mawila z Niemiec, z Berlina i Jacka Tigla z UK. Poza tym będzie kilku artystów z Polski, jak co roku oraz strefa Zinowa, tak jak mówiłem wcześniej, wystawy, i to wszystko będzie jeszcze określone galą, która. Zawsze jest na sam koniec. Jasne. I za rok oczywiście kolejna, piąta edycja? Yy, nie mogę powiedzieć tak, nie mogę powiedzieć nie. Wszystko zależy od tego, czy yy, znajdą się na, ta, na taką imprezę pieniążki, czy, czy, czy ta po, yy, impreza w ogóle odbije się pozytywnym echem. To wszystko zależy. Jasne. Yy, powiedz mi, stworzyłeś świetny plakat tegorocznej edycji. Myślałeś kiedyś o tworzeniu plakatów filmowych, filmowych stricte? Wiesz, co bardzo mi ostatnio sprawia przyjemność robienie plakatów, okładek w ogóle, mhm. i jestem otwarty na jakiekolwiek propozycje. Tak, myślę, wiesz, to skupiasz się na jednym obrazie, który, który dopieszczasz jakiś czas, i, i wiesz, no, z komiksem jest to troszeczkę inaczej, więc z okładkami, z plakatami jestem jak najbardziej na tak. Mhm. E, powiedz mi, tutaj mam pytanie akurat już odnośnie postaci Radka. E, Karel kiedyś w, zesz w zeszłym roku w Łodzi wspominał, że stworzył Maxa Atlante jako swoje alter ego, żeby dzieci nie trafiały na jego komiksy, które były trochę bardziej brutalne czy obsceniczne. I tutaj mam pytanie odnośnie Radka, bo są zarówno basgrole dla dzieci, jak i możemy znaleźć Niebezpiecznego Kurczaka, gdzie Radek robi minę tego kosmonautce. Czy nie bałeś się, że młodsi czytelnicy dotrą do takich zinowych, bardziej obrazów Radka? Wiesz co, no akurat te pozycje, o których wspominasz, to są rzeczy stricte podziemne, także to jest jeszcze ten okres, gdzie Artysta wiele może, może dużo, może sobie pozwolić na właśnie wtrącanie takich y, dziwnych nieprzyzwoitości. Y, natomiast jeśli mnie pytasz o właśnie to alter ego, to kurczak, no on w pewnych, w kilku procentach jest takim, wiesz, mną, ale raczej y, to jest taki twór osobny. Mm -hmm. Z tego względu, że jak y, y, łatwo można zauważyć, nasze komiksy wydawane przez y, wydawnictwo Bazgrole, y, często w treściach, y, wykorzystują nas jako, jako postaci, więc ten kurczak już jest takim osobnym, y, osobnym bohaterem po prostu. Mhm. Mhm. Ej, powiedz mi, wypuściliście pierwszy odcinek waszego podcastu, to powinniśmy już zwijać nasz bajzel? Nie, nie, nie. Y, wręcz przeciwnie, takich, takich podcastów, takich, takich inicjatyw powinno być jak najwięcej, także chłopaki, róbcie to, y, bo y, jest taka potrzeba. No, potrzebujemy wiesz, włączać sprzęt i komputer i słuchać, co inni mają do powiedzenia. No, czasami stacje radiowe. nie nie nadają takich materiałów, które nadaje podziemie, nie wiem, jakieś, no jakieś po prostu boczne kanały, prawda? Także warto to robić i róbcie to dalej. Jasne. I ostatnie pytanie w sumie, gdzie można zjeść najlepszą pizzę we Wrocławiu? I odpowiem Ci tak, pytając, w restauracji czy tak na szybko? Tak, a, to dobre pytanie. Tak na szybko. Tak na szybko to polecam. Może to będzie zbyt taka pizza dla chłopaków, nie dla dziewcząt, ale to jest tak, restauracja Samos na ulicy Aleja y, Pracy bodajże. A jeśli chodzi o taką restauracyjną pizzę, to polecam y, restauracja La w samym Ryneczku y, Wrocławia. Można bardzo dobrze zjeść. Polecam to zarówno w jednej, jak i w drugiej pizzerii. Mhm. Super, dzięki za udzielenie tego wywiadu. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz z okazji Twoich urodzin i mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych imprezach. Dzięki za życzenia i jak najbardziej spotykamy się na kolejnych imprezach. Nie wiem co będzie teraz po drodze, ale widzimy się tam. Super, dzięki jeszcze raz. No i na Złotych Kurczakach udało nam się być we dwójkę. Właśnie wyjechaliśmy we trójkę. Pozdrawiamy Grzegorza. Mm -hmm, jak najbardziej. Z którym mieliście okazję mm, posłuchać wy, na, naszej rozmowy. Mm -hmm. no I I Jak się, krzyż bawiłeś? No, mi się podobało bardzo. Też mi się bardzo Pomimo podobało. Pomimo tego, że było troszeczkę chłodno. W samym Wrocławiu był lokal, był już cieplutki. Tak, lokal był cieplutki. Jak poszliśmy na Kreple, to, to było... To było chłodno, bo no, tak. Ale to tylko dlatego, że. No, była no bo tak, trzeba się było ciepło tak, ubrać. By... Tylko siebie możemy <głos> Otóż, winić, tak naprawdę. to była taka godzinna przerwa przed, przed y, emisją tej animacji. animacji tak. Więc wykorzystaliśmy, przeszliśmy się trochę po mieście. No dobrze, ale. Wracając do samej imprezy. Tak, miasto ładne, a impreza też całkiem fajnie się uda. To, był mój, to były moje pierwsze złote kurczaki, twoje też? Te też moje pierwsze złote kurczaki i jeśli poprzednie części były tak fajne jak ta, to bardzo żałuję, że mnie na nich nie było. Mm -hmm. Przy szlamfejście nie muszę tego mówić, bo byłem na pierwszym, więc. Mm. <śmiech> koza, opcja, e, świetnie się bawiłem, świetna impreza i no właśnie taka mocno komiksowa impreza w mm -hmm. czasach. W czasach komikonów, na których nie ma komiksów, to mam nadzieję, że te, tego typu imprezy będą przeżywały jak najdłużej. Mm -hmm. Chociaż na pewno Grono odbiorców jest znacznie, znacznie mniejsze tak, nie, niż tak to jest jednak... imprez, gdzie przychodzą drugoplanowe role z grotro. Tak, to jest jednak podziemny komiks polski, tak, undergroundowy, no ale po kolei przyjechaliśmy na miejsce około godziny 11 nad e, przed południem. Znal no jakbyśmy przyjechali o 11 w nocy to byłby tak, mega przypał, tak, więc. Nie, nie, nie, nie, chciałem powiedzieć o 11 nad ranem, ale się ugrudzę. E, cóż, no ale tak, znaleźliśmy e, Barbarę, tak się nazywał tak lokal, w którym... E, w samym centrum obok Starówki Tak, jest dokładnie, bardzo, bardzo fajne miejsce. No i Dziwne to. skrzyżowania mają we Wrocławiu. Oj, tak. To parę razy się potrafiłem na nich, zgubiłem się na skrzyżowaniu. To nie jest wada, oczywiście imprezy, a to nie, jest nie, nie, wada nie, nie. miasta. Wada miasta. W każdym razie y, udało się przejechać wszystkie skrzyżowania bez wypadków i dojechaliśmy do Barbary, y, wejście ze darmowe, oczywiście. Wejście darmowe. Tak, i wesz weszliśmy już na, na sam teren imprezy. Y, Lokacja ludzi... bardzo, bardzo fajna, była połączona z kawiarnią, więc jeśli tak. ktoś chciał coś zjeść, czy się napić, to, to nie było problemu, ubikacje były czyste. Tak, to też, by, też było też takie plus. bardziej ciche miejsce, gdzie można było właśnie porozmawiać, ponagrywać, z czego korzystaliśmy. Natomiast sama impreza, pamiętam to pierwsze wejście już za, za ten parawan, to tak? było takie moje, moje zdziwienie. Za kotary. Za kotary. Dobrze, je, je, przede wszystkim, tak jak mówiłem już podczas jazdy, że nie spodziewałem się, nie spodziewałem się tego, żeby tam miało być jakoś mega dużo osób i faktycznie hmm, no frekwencja była taka, jak jej się spodziewałem, czyli że lokal był w sumie pełny, no ale no to ile tam mogło być? 200, 300 osób? Tak, tak. Nie umiem tak liczyć osób, ale hmm. wydaje mi się, że po prostu lokal był pełny i tak, to, i to lokal jest był duża... Pełny znaczy duże osiągnięcie i to jest bardzo dobry wynik. Mm -hmm. Tak, no i cóż, obaj zaczęliśmy e, złote kurczaki od wydania pieniędzy na wszystko, co jest, tak. co jest rewelacyjne, że podchodzi, podchodzi człowiek do stoiska i mówi poproszę to, to, to, to to, to no i właśnie, to. Kupujesz odtąd dotąd wszystko tak. i płacisz 40 zł za 5 komiksów. To mm -hmm. jest cudowna rzecz. No, nawet, nawet jak dobrze tam się wykalkulowało, to można było i więcej zebrać za, za te pieniądze. A też przede wszystkim bardzo pozytywne wrażenie, tak, no pierwsze stoisko, które odwiedziliśmy, Bazgrole. Później skręciliśmy do Jacka Tigla. I... Tak, bo Mawila wtedy akurat jeszcze nie, nie było, a siedział obok Buzzgroli teoretycznie. Mhm. Przeszliśmy się właściwie po, po wszystkich stoiskach, mhm. prawie na każdym... Coś się co, kupiło. Co, co, coś się kupiło i ogromny wybór, ogromny wybór bardzo ciekawych rzeczy. Um, Oprócz komiksów też różnego rodzaju y, wydruki podpisane przez twórców i wszystko w tak... Skarpety. Skarpet, tak, skarpet. Breloczki, pluszaczki, wszystko tam było. Wsz wszystko było i wszystko było też w normalnych cenach. Mhm, e, tak. Ani razu nie, nie, nie było. W, w internecie jest to, Ja, ja się zastanowię, oddzwonię. Tak, do pana. E, no i to jest też. To, że kupujecie jednak. Hmm. No taką sprawdzoną treść. To, to są jednak ludzie, którzy nie pisali tego, bo, bo musieli, tylko pisali to, bo chcieli to. Mm -hmm. Pisali rysowali oczywiście. To, to, to dużo zmienia moim, moim zdaniem. Dostajesz coś, co ktoś chciał stworzyć i powstało tylko i wyłącznie według jego pomysłu. No bo jest całkowicie autorskie, nie? nikt mhm. ci nie narzuca, jak to miało wyglądać, więc no dostajesz taką kwintesencję komiksu, tak, tak. sztuki nawet bym powiedział, mhm. no bardzo ja, fajna rzecz. No ja tutaj wspomniałem o stoisku Jacka Tigla, bo chciałem też powiedzieć o tym, że kupiłeś sobie tam plakatik, oprócz komiksu kupiłeś też wydruk, prawda, plakat z Terminatorem. Tak, i, i jest z tyłu odciśnięta linia papilarna Jacka Dodatkowo wartość dodana. Ale nawet te wydruki kosztowały naprawdę rozsądną cenę w stosunku do jakości, jaką, no, jak jaką prezesa. Jakość jest kosmiczna, a ten wydruk kosztował hmm. 50 zł. Tak, tak. 50. tak. Co jest przepiękne? Tak, sam Jack bardzo sympatycznym człowiekiem się okazał. Wszyscy sympatyczni byli. No, tak, no, ten, ten, wszyscy nie, nie było tam mm, ani momentu, w którym po prostu ktoś pomyślałby, że, że któryś z gości jest taki niezafajny. Generalnie bardzo y, kumpelska impreza. Tam widać było, że strasznie dużo osób się zna, że się... Że się... Ja, ja, jak to w komiksowie, nie? Tak, to tak, jednak... tylko wiesz, jednak mimo wszystko na przykład w takiej łodzi jest więcej, dużo więcej osób. Mm, Nazwijmy to umownie z przypadku, a tutaj jednak było widać, że naprawdę duża część osób, które się pojawiły, to są jednak kumple, znajomi przynajmniej. No właśnie taka bardzo koleżeńska atmosfera się przez to tam wywiązała. Hmm. Kasia Niemczyk, bardzo pozytywne wrażenia e, w ogóle chyba wszystkie osoby z którymi rozmawialiśmy, chociaż, chociażby krótko, naprawdę bardzo miłe osoby e, tak jak wspomniałeś e, kom, tych zinów było bardzo dużo też do kupna w normalnych cenach jeszcze, e, no, kurczę byłoby dobrze, gdybyśmy wrzucili zdjęcia naszych zakupów po prostu, bo, bo, to, Możemy to, wrzucić, bo, bo to jest jakaś ma masakra no ja dzisiaj wyjąłem z plecaka li, przeliczyłem to 16, 16 zinów łącznie. Większych, mniejszych. No niektóre, na przykład ten, te, te szkielety od Jacka Tigla to te 8 osiem, nie, 12 stron, ale, ale też fajna rzecz. Tak, ale, ale fajna rzecz. Z rysunkami czaszek. Tak, ale fajna rzecz z podpisem autora, więc... więc Z rysografem właściwie. Tak, nawet. z rysografem ja autora. Z to dostaliśmy mały rysuneczek. Chciałem się tylko odnieść do tej kumpelskiej atmosfery, o której wspominałeś to była taka dobra kumpelska atmosfera, bo czasem jest. E, od, możesz odnieść takie wrażenie, że jest kumpelska atmosfera, ale to nie są twoi kumple. Wiesz o co mm, chodzi, tak, że, tak. że i czasem są takie hermetyczne imprezy, że nie czujesz się na miejscu. Mm. E, natomiast e, na złotych kurczakach była, była świetna atmosfera, taka właśnie kumpelska, ale taka, że nawet jak w sumie nikogo tam nie znałeś, to po prostu gdzie jak nie na Złotych Kurczakach miałeś okazję poznać tą osobę mhm. i to, to, to jest na duży plus, nie czułeś się taki odseparowany właśnie od, od środowiska komiksowego. Mhm. Też to, to co trzeba powiedzieć to um, Phil jest bardzo fajnym prowadzącym. Tak ogólnie cała ekipa z Grola gigantyczne gratulacje, mhm. to, to jest naprawdę kawał Kawał świetnej roboty. Tak, tutaj zaraz do tej gali może jeszcze wrócimy, bo chciałem powiedzieć o spotkaniach, o punktach programowych, które Oczywiście. były przy, przy, przed galą. No Widzieliśmy niewiele z tego, prawdę mówiąc, ale z tego. Nie no byliśmy na trzech, czy na, na trzech i pół spotkaniach, tak, można powiedzieć. Tak, z, e, widziałem z Anną Krztoń, którą tutaj pozdrawiamy. Zapytała nas o nasze koszulki, skąd je ukradliśmy. <laughs> No, generalnie tak, te, te spotkania, które widzieliśmy, były fajnie prowadzone, z, zabawne dużo, dużo żartów, a sama gala wręczenia no, mnie po prostu rozwaliła. Ale, ale po kolei najpierw ta animacja. Mi się bardzo podoba. Tak, Wszystko co fajnie jest związane wykonana. z animacją poklatkową to jest jedno, świetnie zaprojektowana, historia bardzo fajna, emocje przekazane. Wydaje mi się, że przekazanie historii, bez użycia słów, jest często trudniejsze niż używając dialogów. Mm -hmm. e, no, natomiast wtedy trafia do wszystkiego, jeśli tylko no nie jesteś ślepy. No jeśli możesz tylko zobaczyć, co, co się dzieje w animacji, to już jesteś w stanie ją interpretować. Oczywiście, jeśli tylko masz mózg, e, ale świetnie zaprojektowana postać i scenografia przepiękna jest ta animacja mm -hmm. i z tego co widziałem otrzymała jakieś pierdyliardy nagród na festiwalach filmowych, no, więc wy... też cieszę się, że mogłem ją tak, zobaczyć. Wydaje no. się, że zasłużenie bo naprawdę bardzo fajnie spędzone, to, było, to była króciutka animacja, ona trwała ile? 20 parę minut mi się wydaje, ale tak No, no czy, czy pewnie robili ją jakieś dwa lata? No, 20... Jak nie więcej, no, ale, to, ale, ale tak, ale naprawdę widać było wysiłek włożony w tą animację, bardzo fajnie się to oglądało, ba błyskawicznie czas, czas minął i yy... No nie żałuję te, tego, tego, tych parunastu minut spędzonych przy tej animacji. No a potem zaczęła się gala. Gala, przy której po prostu trudno było się nie śmiać momentami, bo, bo była prowadzona w, te, w taki sposób, że no, no bardzo, bardzo zabawnie. Każda... Mm, Każda kategoria, w której były wręczane Złote Kurczaki była poprzedzana Filmem. Z doktorem. łączył się w, ca w całość. Tak, z doktorem Filem i Shortiem. I, i, I Turkiem. Tak. I Turkiem. I było to naprawdę bardzo zabawne, pomysłowe. Sa same nagrody też... też no tutaj nie, nie powiem za wiele o zwycięzcach, bo prawdę mówiąc w większości z tych nominowanych rzeczy w poszczególnych kategoriach nie znałem nie znałeś, nie ponieważ większość z tych rzeczy jednak kupiliśmy tak, w trakcie tak. Złotych Kurczaków, więc poznamy na pewno. O... Czy nagrody zasłużone, no to właśnie jeszcze musimy sobie. Yy... Znaczy czy zasłużone. No w... Wie, wie, wierzymy w to, że są jak najbardziej zasłużone. Jury składało się z osób, którym myślę, że można zaufać. Po reakcji publiczności też wydaje hmm. mi się, że, że, że można zaufać. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Tak największym wygranym Łukasz Mazur, który zebrał dwa złote kurczaki, oprócz niego jeszcze Bazgrole, jeszcze Jan Mazur, no kategorii było pięć, co tak na mnie dziś nie patrzysz. Nie, nie, to dobrze. I jeszcze była Ejku. autorka tego komiksu o głodnym Jasiu i żarłocznej Małgosi. Zawka. Zawka, tak. Te... No, I jeszcze... Krzysztof Owedyk dostał pewną specjalną nagrodę, więc, więc tak, gala też bardzo szybko, bardzo fajnie minęła, trochę się obawiałem tego, że będzie, bo tam była zaplanowana na półtorej godziny i trochę się obawiałem, że będzie trochę za dużo tego czasu, ale, ale też bardzo, bardzo szybko to minęło, bardzo przyjemnie. Na końcu, gdy okazało się, że filma urodziny też się zrobiło zabawnie i tak bardzo sympatycznie. Więc generalnie no, no, no bawiłem się też super i jak najbardziej, jeżeli w przyszłym roku kolejne złote kurczaki się odbędą, trzymamy kciuki za to, żeby się odbyły, to też bardzo bym chciał tam się pojawić. Mam nadzieję, że nie zdarzy się jakaś gigantyczna katastrofa, że terminy się z czymś nałożą, ale tak, no, no złoty, moje pierwsze złote kurczaki to były bardzo fajnie, Je będę wspominał, cieszę się, że tam byłem, cieszę się z każdej złotówki, którą tam wydałem, a... Koniec końców jednak, no trochę się tego tam nazbierało. W ogóle możemy cały kolejny odcinek chyba o Zinach opowiadać. No to co, co prawda. Tyle, to prawda. Tyle, się, tyle się tego nakupiło, więc tak, bardzo, bardzo się cieszę z, z powodu tego, że taka impreza jest, że na niej byłem. No, no i... i wielkie gratulacje i podziękowania dla ekipy Bas Grole za zrobienie wspaniałej roboty. Kolejny rok z rzędu tak naprawdę. O, dzięki za stworzenie tej imprezy. Mm -hmm. Tak. E, bardzo, fajnie, bardzo fajnie się bawiliśmy. E, oby tak dalej, oby tak dalej. E, no i co? To chyba już by było wszystko w tym odcinku. W tym odcinku, tak. I słyszymy się za dwa tygodnie. Jeszcze raz dziękujemy, że byliście z nami przez ten rok, że mamy nadzieję, że będziecie dalej. Mam też nadzieję, że nie będę musiał pisać żadnej raty do tego odcinka. Jest taka szansa, jest taka szansa. Więc jakby co to komentujcie. Macie komentarze na YouTubie, na Facebooku. Do dyspozycji pisz... jesteśmy dostępni, z reguły odpowiadamy. Dość us... do szybko. Tak, do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć. Cześć.